Witam Fanta magia, podkazu grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 617. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczeski, aka Jules. Witaj, Juliuszu. Witam serdecznie. Stęsniłem się za tobą, za twoim aksamitnym głosem i za twoją erudycją, bo no. pierwszy odcinek, który nie nagrywamy po, po tygodniu, tylko nam się znowu ten taki dwutygodniowy, tak, ale dużo się wydarzyło w tym czasie. Drogi Juliuszu, bardzo dużo. Jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać. Będą tematy kontrowersyjne, tematy ważkie, ale zanim przejdziemy do tych tematów, chciałem zapytać, jak tam Twoje przygotowania do, do turnieju Bolta? Bo widziałem, że Twoja armia akowców jest no, już chyba gotowa na, na tym etapie. Znaczy ona, wiesz, ona była zawsze gotowa, tylko ja po prostu wpadłem teraz na taki pomysł, że bo to jest generalnie. Dosłownie na dniach się ukazała już oficjalnie trzecia edycja Bolta. Natomiast ten turniej, który gramy, no to jest na zasadach drugiej edycji. I to jest de facto takie, wiesz, takie już pożegnanie, że tak powiem, z tą drugą edycją. No i to jest w ogóle ten turniej dwudniowy, Tutaj pierwszy taki, który organizują e, tutaj nasi, nasi Będą Przerwane posiłkami w, z menaszek, te, te turnieje, na przykład, wiesz, pierwszy dzień. Nie, nie tu... no zawsze jest przerwa, zawsze jest przerwa jakaś obiadowa, Aha. wiesz, w połowie także. Ale no, wiesz, dla klimatu no, to, to z... powinno się jeść z menaszek, powinno się mieć te takie składane, pamiętasz. Y, y, nie, jak to się nazywa? Tak, ale wiesz co, masz, y, masz chyba y, błędne wyobrażenie, bo. Y, <laughs> Jakby to nie, wiesz, to środowisko boltowe, ono jest też bardzo, wbrew pozorom, wcale nie jest takie jednolite i rzeczywiście są gracze tacy, którzy przykładają wagę do takich rzeczy, natomiast no, tutaj jest raczej... Są różni gracze. Są tacy, którzy są rzeczywiście klimaciarzami i gdzieś tam starają się mieć zawsze te swoje armię, jakoś tam, według jakiegoś konceptu. Są tacy, którzy raczej skupiają się na maksymalizacji, wiesz, tego, co się da wyciągnąć z jakiejś rozpiski. No i są tacy, jak ja, którzy próbują z jednej strony zmaksymalizować, ale też w oparciu o jakiś zdrowy rozsądek i o to, co tak naprawdę mają, i o to, wiesz, jakby co jest możliwe do gdzieś tam osiągnięcia. Natomiast wracając do twojego pierwotnego pytania jeszcze, no to yy, wiesz, jakby ja w ogóle jak zaczynałem grać w Bolta, yy, to dość szybko sobie wymyśliłem, że yy, z jednej strony oczywiście gra historyczna, ale sobie dość szybko wymyśliłem, że bardzo bym chciał mieć armię, yy, czy przynajmniej modele sobie pomalować nawet dla siebie, z okresu powstania warszawskiego, wiesz, tak jak mówisz, Armia Krajowa, kiedy tak naprawdę i tak dalej, nie? Więc plus jak, jak, jakiś cywili, wiesz, to jest też fajna armia, bo ona daje takie możliwości wiesz, no to nie są jednolite, to nie jest jednolite umundurowanie, to są, wiesz, to są konwersje różnego rodzaju, bo przecież jeszcze w momencie, kiedy ja zaczynałem w ogóle sobie robić modele do powstania warszawskiego, no to de facto jeszcze nie było tych wszystkich druków 3D, gdzie, czy, czy w ogóle jakichś takich limitowanych rzutów, bo, bo też są takie rzeczy, już nie pamiętam, kto to robił, ale jakby były dedykowane modele, wiesz, do powstania warszawskiego po jakimś czasie. Ja oczywiście nigdy ich nie zamówiłem, bo ja wolałem sobie zrobić konwersję z Waffen SS, z jakichś modeli partyzantów, tu przemienić główki, na przykład powycinać, wiesz, koszulki, wziąć te, te słynne koszule, te takie, nie koszule, przepraszam, te kurtki takie z Niszcziewianem, jak się tam nazywały, te, które powstańcy, bo tam oni zdobyli ten magazyn w pierwszych dniach powstania z wiesz, z tymi z wyposażeniem, umodorowaniem tym niemieckim, więc po prostu te takie charakterystyczne kurtki, grenadierki, nie wiem czy, jak one się tam nazywały, no to wiesz, to, to jakby nosili. Więc wiesz, więc jakby... Od, wiesz, ja używałem modeli z obrony Berlina, używałem modeli, z ob... była taki dodatek wyszedł hipotetyczny do Bolta, i przy okazji, taki podręcznik i przy okazji też był rzut paru takich modeli, paru takich zestawów modeli do obrony Wielkiej Brytanii, że Niemcy jednak przebili się przez kanał La Manche i, że tak powiem, dokonują desantu na na Londyn, że tak powiem. I, Wiesz, takie, i, tak. I były takie modele właśnie różnych kobiet i tak dalej. Wiesz, więc dzięki, na przykład teraz dokupiłem sobie modele partyzantów w plastiku, co ciekawe, właśnie też one zdaje się były kiedyś jako, jako jakaś nagroda na turnieju, i ja tak je sobie wygooglałem później i sobie zamówiłem. Wargames Atlantic, firma się nazywa, i, i, i to są modele w francuskich, że tak powiem, partyzantów, francuskiego ruchu oporu. No ale wiesz, skonwertowanie tego nie stanowi żadnego problemu. Po prostu wymieniasz główki, ewentualnie zakładasz główki z takimi, kapelu, z takimi czapeczkami czy kapeluszami bardziej uniwersalnymi, nie, niekoniecznie z tymi beretami charakterystycznymi dla, mhm. dla Francuzów. I wiesz, i, i jakby możesz sobie złożyć fajną armię, różnokolorową, wiesz, bo te, bo te stroje nie są jednolite, no, także ja po prostu domalowywałem, teraz musiałem tam, tak sobie wykalkulowałem, że musiałem, wiesz, domalować Z20 modeli, nie miałem Piata, miałem mhm. na szczęście też francuskich, w metalu francuskich tam partyzantów właśnie z Piatem, z jakimś tam anti-tank rifle, no i też znalazłem w tych swoich przepasnych zbiorach modeli, snajperkę, w sensie dziewczynę ze snajpą i drugą dziewczynę, która tam przez lornetkę jej wyszukuje celi, celów i wiesz, i, i tak sobie pomyślałem, nie chciałem malować, bo miałem model snajpera, nie, do, mhm. do, do, do powstańców, ale stwierdziłem, kurczę, nie, to jest takie super, to jest dziewczyna, nie, więc to, to jest ta, która miała to takie, wiesz, sokole oko i zawsze była taka precyzyjna i ona, wiesz, dostała snajpę, jak jej tam rozdzielali, wiesz, ekwipunek nie, więc sobie pomyślałem, że tak, tak będzie fajnie klimatycznie, nie. A masz dobrze zbalansowaną y, tą armię, że y, jak oceniasz swoje szanse w tym turnieju, bo ostatnio <grym> chyba byłeś wicemistrzem, jeśli dobrze pamiętam. A to nie, ale to, to, to dawno. Mhm. To nie, nie ostatnio. Ostatnio to raczej nie. Ostatnio raczej słabo mi poszło, ale tak... ale rzeczywiście było tak, że, że byłem... Chyba jak mieliśmy taki turniej, gdzie, gdzie rzeczywiście się podzieliliśmy na oś i na aliantów, no to zdarzyło mi się być najlepszym graczem wśród aliantów. Mhm. więc I wtedy wygrałem rzeczywiście wszystkie bitwy swoje, które, które miałem Amerykanami. Natomiast... Ale to wiesz, to raczej... No nie wiem, no jest to tak no anomalia. Tak. Natomiast, natomiast wiesz, partyzanci jednak mają troszeczkę inne zasady, nie? ale mają fajne zasady, wiesz mają takie zasady, które też działają na wyobraźnię, bo na przykład mają coś takiego, że w pierwszej rundzie, um, ignoruj normalnie w Bolcie jest coś takiego, że jak jest trudny teren, czyli nie wiem, jakiś las, zgliszcza, jakieś ruiny, no to nie możesz przebiegać. Natomiast w pierwszej rundzie partyzanci mogą normalnie biec, nie, nie, nie muszą, że tak powiem, mieć skróconego tego ruchu o Aha. połowę. Dodatkowo na początku umieszczają trzy znaczniki potencjalnych pułapek, wiesz, takich, które mogą eksplodować i one są na planszy, więc przeciwnik je widzi. Aha. No i w momencie, kiedy na nie wchodzi, no to wykonuje rzut i teraz zaraz tam, jeżeli wyrzuci jeden, no to wiadomo, że się nic nie dzieje i w ogóle znacznik jest zdejmowany, to ogóle był, był fake. Potem jest jakiś zakres tam bodajże 2-4, też się nic nie dzieje, a na 5-6 to wybucha, nie? I trafia tam dość, dość ładnie ten oddział, który jakby w to wlazł. To w nie dostają też kary za ewentualny outflank, wiesz, czyli za... Outflank to jest coś takiego, jak na początku bitwy deklarujesz, czy chcesz wyjść od początku całą armią, czy chcesz część wrzucić do rezerw, czy chcesz część wrzucić do outflanku, nie? Outflank, czyli jakby oflankowanie przeciwnika, tylko outflank polega na tym, że Rezerwy wychodzą w drugiej rundzie, a outflank się zaczyna od trzeciej rundy, ale jakby możesz zacząć od połowy stołu, nie, od tej, tej krótszej krawędzi, nie? czyli jakby stołu, nie? Więc, więc oni nie dostają takiej kary za wychodzenie z tych rezerw i z, i z tego outflanku i tak dalej, bo normalnie tam jest jakby kara do morale i gracz zanim w ogóle wejdzie musi rzucić kostką nie? i może się zdarzyć, że na przykład przez całą grę oddział nie wejdzie i wtedy ta kostka jest stracona liczy się dla przeciwnika. Więc wiesz, więc... No to ekscytujące, ekscytujące termy. Ekscytujące, e, ten dużo, dużo, dużo by mówić, no. no. to ja mam nadzieję, dużo, że, dużo że mówić, tak. powtórzysz ten sukces sprzed lat, może nawet osiągniesz więcej i, i nie, trzymam kciuki Cała społeczność Fantasmagieri trzyma za ciebie kciuki, będziemy tutaj kibicować znaczy, wiesz ja, ja właśnie żegnam się z drugą edycją Bolta y Chyba moją ulubioną y, armią tych partyzantów. Mm -hmm. Bardzo ich lubię. Mm -hmm, mm -hmm. Także. Skoro, skoro pogadaliśmy nie. sobie o tych miłych rzeczach, to nie wiem, by, były dwa wydarzenia, dwa wydarzenia. Jedno w mniejszej skali, drugie takie typowe. Um, więc nie chcesz zacząć o takich bardziej pozytywnych aspektów. Yy, zdam się na ciebie. No to jeśli chcesz, możemy najpierw omówić albo po części po prostu podzielić się wrażeniami. Z prezentacji State of Play Sony, mm -hmm. która parę dni temu się pojawiła. No, zdecydowanie, jednym z takich jaśnień, chociaż nie wiem, czy taka to, było, to był ten element, bo chyba wiedzieliśmy o PlayStation Pro oczywiście wcześniej. Tutaj więcej nam pokazano pod względem tego, co, co, co naprawdę oferujemy, ale jak ktoś chce zobaczyć, jakie są niuanse związane z, z, z mocą tej konsoli to oczywiście Digital Foundry, oni już, już tam te materiały przygotowali. Z tego, co, co widzę, jeśli ktoś jest takim fetyszystą, jeśli chodzi o sprzęt, to PlayStation przygotowało też serię konsol Chrome, czyli takie z połyskiem. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję mhm. przyjrzeć się. Ja nie widziałem... Wiesz, te zdjęcia wygląda dosyć sztucznie. Ja nie wiem, jak to, jak to naprawdę będzie się prezentować. Czy to będzie naprawdę taki efekt, który... Który, który sprawi, że ta konsola będzie wyglądała fantastycznie na półce na, po telewizorze. Nie interesowałem się tym mhm. chyba, wiesz, zupełnie. Ta, to znaczy ta. jakby to są te zwykłe konsole, wiesz. Jeżeli coś mnie interesuje, to ewentualnie PlayStation 5 Pro. Mhm. No właśnie, Natomiast... to PlayStation 5 Pro, ale w wersji po prostu PlayStation 5 Pro zwykłej, czy na przykład Anniversary. Takiej, która... Czy znaczy, Wiesz, no, anniversary jest nie do kupienia, no. Jakby z tego, co piszą, y, widzę y, już w mediach, to to już to się wyprzedało na pniu i w tej chwili możesz, nie wiem, za 30-40 tysięcy kupić sobie od Skalpera. Mm -hmm. więc... Ja, ja nie wiem, więc... czy jest jeszcze, aż muszę sprawdzić, bo ja dzisiaj w ogóle wszedłem na, na, na, na taki internet irlandzki sklep, tak, I, e, i tak od niechcenia zobaczyłem, co oni tam mają i trzymają w ogóle na stanie, wiesz, PlayStation Pro w ogóle to w ogóle, bo też jest PlayStation 5 w wersji Anniversary Edition, więc no tak, tak, ale to ono, ono jest chyba po prostu limitowane w sensie, na pewno nie jest tak, że jest 12 tysięcy sztuk na cały świat, tylko tak. tylko to jest jakby, tak jak nie wiem, było PlayStation 5 w wersji do do Spidermana dwójki, tak, tak, tak. No i ja sobie zamówiłem, bo doszedłem do wniosku, że Podoba mi się ten pad i, i w sumie on też jest w jakimś stopniu limitowany, może nie tak limitowany tak jak, mówisz, jak, jak, jak ta konsola Pro i dosyć ładnie wygląda. Tak powiem. No szkoda, że nie ma w ogóle kabelka, bo on jest kurczę drogi, to nie jest, to nie jest tania rzecz, to jest 80 euro, to jest chyba jakieś 350 zł yy, yy, w Polsce. I nie dorzucili tego kabelka. Ja wiem, że nie dorzucają kabelków do dual sensów generalnie, bo każdy. Do tych USB... kabelków to masz. Ja mam odpytych Ta, tych kabelków, do Ale chodzi mi o to, że ten, y, że ten okolicznościowy jest bardzo ładny, bo, bo jest stylizowany na to szerokie łącze, ten szeroką wtyczkę, która była w pierwszym Playstation. I to naprawdę ładnie wygląda. Ja mam y, taki, taki pośredni kabelek, znaczy, nie, on jest podłączony do pada, więc ja nie mogę go odłączyć i przyłożyć do tego. W, w tym PlayStation Mini. Tam też ta wtyczka była poszerzona, żeby to ładnie wyglądało, mimo, że to było zwykłe USB. No ale szkoda, no nie? To byłby miły gest. Ja generalnie patrzyłem właśnie, co mają yy, w tym sklepie, jeśli chodzi o, o to PlayStation Pro i był ten zestaw, tylko właśnie nie jestem pewny, czy mo mogłeś go zamówić, czy on się wyprzedał na pniu, ale to był ten zestaw, w którym była ta okolicznościowa konsola na 30-lecie PlayStation Pro. Był pad zwykły, ten, który ja powiedzmy zamówiłem. Był ten dodatkowo pad elitarny, czyli ten, który kosztuje, nie wiem, mhm. 250 euro normalnie z Wuterałem, mhm. ja. z bajerami i chyba była jeszcze już nie wiem, czy nie podstawka i jakiś jakiś gadżet. I to kosztowało według tej ceny tam tysiąc e, e, chyba powiedzmy 1100 euro. Nie? No to... Mhm. Wiesz, powiedzmy, że się opłaca, no nie? Ale no, tak jak powiedziałeś, no to jest, to jest coś, co w momentalnie się wyprzydało i skalperzy mają e, na pewno spore używanie, jeśli chodzi o to. I tyle, nie? I to, jest, to, jest ta, y, to jest ta rzecz. <laughs> ja mówiąc, Rozumiem, nie... że nie skusiłeś się na PlayStation 5 Pro. Nie, bo wiesz co, doszedłem na że y, Po pierwsze, y, takie tak zwykłe PlayStation ma wymienialne te, te, tą, tą obudowę. Jeśli chciałbym sobie zrobić yy, yy, wersję właśnie taką okolicznościową, to nie wątpię, że po jakimś czasie czy na AliExpress gdzieś takie płyty, yy, te, yy, te, te, te, te płyty, nie wiem jak to nazwać, yy, one się pojawią i będzie można sobie ten wygląd konsoli odświeżyć. Niemniej, no z padem już jest troszeczkę trudniej, więc. Yy, powiedzmy, poszedł na taki zgniły kompromis. Ale nie, nie, ja nie jestem w ogóle gdzieś zakręcony na punkcie tego, tego pro. Nie wiem, czy akurat w poprzednim odcinku, żeśmy nie o tym nie rozmawiali po części, ale <śmany> wiesz, pro jest, jest yy, yy, yy, yy, yy, yy, dla tych ludzi, którzy, którzy chcą mieć tą odrobinkę, ładniejszą grafikę, a jak yy, czy tam powiedzmy płynniejszą. A jak yy, yy, Patrzymy na możliwości, które dają właśnie czy wspomniane te technologie w telewizorach czy, czy to co już jest dostępne na konsolach to ten efekt można było osiągnąć, tylko po prostu programiści musieliby bardziej optymalizować w obrębie jednego sprzętu to co, co to wiesz, A to co robią to jest pójście na taką łatwiznę, że OK, niech ta wersja jaka jest taka będzie na PlayStation 5. A jak już ktoś coś miał ładniej, no to wtedy będzie to pro i i to się będzie po prostu tak skalować bez takiej optymalizacji. No nie, no nie, Ja rozumiem, że ty nie zmieniłeś gdzieś yy, swojej opinii, nie kupujesz Pro. E, a ja e, powiedziałem, że nie kupuję? A to nie wiem właśnie, znaczy nie, ale w takim razie odwrotnie. E, Czyli ja utwierdzasz się w tym przekonaniu, że warto kupić PlayStation 5 Pro, tak? I tylko zastanawiasz się teraz no, no, w jakiej ja, wersji. Ja zamówiłem sobie, ja sobie zamówiłem PlayStation 5 Pro. A czy napęd, szukałeś napędu, czy, czy z napędem będziesz nie. się męczył później? Nie, myślę, że wiesz co, nie jakby nie potrzebuję na razie napędu. Stwierdziłem, że yy, mm, spróbuję, yy, chcę chcę, wiesz, chcę pożyć jak pececiarz bez napędu. Aha w ten sposób, czyli, czyli, a, czyli, teraz wszystkie gry, które kupiłeś, którzy jest Chcę zobaczyć, to jest jak mur to jest beton. na PC bez napędu. Ale to już jest murbeton, wiesz, że już nie jesteś w stanie, e, jakby odwrócić się od tego, e, od tej, tych decyzji, które będziesz podejmował. No tak, tylko jak spojrzałem, słuchaj wstecznie, to ja nie sprzedałem od. No nie wiem, nie chcę powiedzieć, że od roku, ale od dłuższego czasu nie sprzedałem żadnej gry na PS5. Jakby przestałem się bawić w coś takiego, że kupuję grę, przejdę i sprzedaję na płycie. Znaczy ja tego w żaden sposób nie neguję, bo w dalszym ciągu uważam, że wiesz, kupowanie gry na płycie jeżeli na przykład ktoś dysponuje ograniczonym budżetem albo, wiesz, ja przecież sam jeszcze w czasach Xboxa 360 byłem takim graczem i w PlayStation 3 i nawet, nawet poprzedniego Xboxa One, że po prostu, wiesz, kupowałem sobie jakąś grę, kończyłem, sprzedawałem, część środków jakby oczywiście straciłem. No bo zawsze sprzedajesz, jakby grę wiesz, za, za trochę niższą cenę. Ale teoretycznie dokładałem sobie kolejne tam parę dziesięć złotych i, jakby kupowałem kolejny hit, nie? Znowu przeszedłem, sprzedałem i tak wiesz, w koło Macieju. I finalnie to, to było bardzo przyjemne, wiesz, bo to generalnie powodowało, że zwłaszcza jak grałeś w takie gry, yy, w, w które jakby chcesz przejść a które niekoniecznie chcesz, żeby trafiły do twojej kolekcji, nie? No ale od pewnego czasu złapałem się na tym, że tak naprawdę większość gier y, kupowałem i one leżały, wiesz, nawet jak nie grałem, nie? Nie wiem, ostatni raz Street Fighter'a odpaliłem z rok, nie no, może nie rok, ale z pół roku temu, a jakby cały czas mam tą płytę, nie? Mhm. Mhm. No to przejdźmy Więc... w takim razie do tych gier, które będziesz mógł sobie kupić i na stałe w swojej kolekcji zachować które zaprezentowano. Wiem, że dużo z tych gier wyjdzie również z tego, co ktoś zrobił taką grafikę. I nawet nie będę powtarzał, które to z tych gier, bo nie przyglądałem się, ale no było, był taki zarzut, że większość z tych gier, które, które zaprezentowano i tak wyjdą na inne konsole, czy na Xboxa, czy na ta, ale było kilka interesujących gier, niezależnie od tego, na jakiej platformie byśmy nie zagrali. I chciałem się zapytać tak po prostu, bez bez podpowiadania ci, czy jakiś tytuł, mm -hmm. e, oprócz może tego ostatniego, no, o którym pewnie wspomniesz, e, zapadł ci w pamięć na tyle, że e, no, myślisz o tym, żeby że jak tylko się pojawi, to jednak go kupić, zagrać, czy, e, czy było coś takiego na, na tej prezentacji, co przykuło twoją uwagę? No na pewno, kurczę nie mam teraz, nie, nie pamiętam tytułu, Te, tej, ta pierwsza gra, która była zaraz po Astrobocie, ta taka z tymi glinianymi ludzikami. Wiem o co ci chodzi, to była taka gra, okej, okay, zaraz tutaj y y zrobię sobie listę, to była gra... Ja muszę też sobie zerknąć na podsumowanie. Tak, no to my tutaj musimy jednak mieć tą ściągę. Midnight Walk chyba to się nazywa? Dobrze? Tak, The Midnight Walk. To była pierwsza gra. Także w ogóle ten, ten, który ona się ukaże zarówno, to też było ciekawe, że ona się ukaże zarówno na PS5 będzie można w nią grać, jak i na PSVR 2. Tak, tak. Więc myślę, że, że to jest ciekawe, no ale mówię, Wiosna no to 2025. jest pewnie jakaś tam... tak, premiera. Tak, myślę, że to jest jakaś niszowa, yy, quasi-artystyczna gierka. Ja szczerze powiedzieć jeszcze tam nie, nie googlałem, bo wiesz, jakby yy, mnie za bardzo tam nie interesuje to, czy te gry się ukażą na PC, czy się ukażą mhm. gdziekolwiek. No jakby ja, ja będę grał na PlayStation najprawdopodobniej, jeżeli będę w nie grał, tak. no to będę grał na PlayStation, więc jakby nie, nie ma to dla mnie znaczenia, czy one się też ukażą gdzieś indziej, nie? Jeżeli się ukażą gdzieś indziej i będą dobre, to super, to, to też parę osób sobie w nie zagra. Mhm. Na pewno, słuchaj, e, tylko tutaj mam pewien problem, bo y, myślę o tej grze Hell is Us. Tak. E, czyli tej, która była zaraz po The Midnight Walk pokazana. E, tylko zastanawiam się, czy to będzie jakiś... E, jakiś e, Jakiś taki wiesz souls like, jakiś taki horror, czy to będzie jakiś taki mm, stresujący tytuł po prostu dla mnie. Natomiast bez wątpienia obrazy i wizualna strona momentami po prostu od razu przy, przypomniała mi stary taki wybitne arcydzieło kinematograficzne. E, stalkera e, Andrzeja Tarkowskiego i, i po prostu pomyślałem kurde, wow, to jest... Znaczy, to, to, po prostu to mi wygląda jakiś są... taki miks i takiego horroru i miks weird fiction e, czegoś, co Kojima mógłby w ogóle napisać, więc ja tutaj widzę rzeczy nie wiem, czy inspirowane w jakimś tam stopniu, nie, na przykład Nie, ja bym, ale ja, ja bym nie powiedział, że Kodzima. ja bym właśnie bardziej powiedział, bo tam wszyscy skojarzenia, ale moim zdaniem stary skojarzy, o, obejrzyj sobie stary Nie, nie, Stalkera, ten, ten zwiastun jest, to jest to... właśnie taki bardzo intrygujący, bo widzimy Gosia w jakimś takim płaszczu nieby przeciwdeszczowym, e, ma miecz, więc e, miejscami to wygląda jak slasher, później mamy jakieś przebitki na, na jakieś humanoidalne stwory te, te białe potwory, które zamiast twarzy mają po prostu czarną dziurę i, i to wszystko ryje po prostu jak ty tym myślisz. Nie? Nawet miałem takie skojarzenia, gdzieś jak, jak tam gdzieś się jakiś las pojawia, gdzieś tam, ten bohater bieg, że może nawet z takim serialem Dark, ale bardziej mi chodzi o, o wizualny aspekt, bo, bo o fabule nie jestem w stanie powiedzieć nic, bo nawet nie, nie, nie czytałem, ale... Ale generalnie to ma być no, chyba jednak gra bardziej akcji niż, niż, niż jakaś taka gra, która, niż jakiś taki survival horror, ale, ale kto wie, no, mi, się, mi się chyba ona w sumie najbardziej podobała z tych wszystkich gier, bo, bo jako jedyna chyba mnie zaskoczyła, wiesz? Ja nie spodziewałem się, że, że, że. Znaczy, nie wiedziałem o tej grze, że ona powstaje, nie? no? To, to było jedno. Znaczy, wiesz, no to, to, to moim zdaniem ta konferencja miała taką właśnie dynamikę, że miała bardzo udany początek, mhm. bo, bo te gry momentalnie, wiesz, no wiadomo, Astrobot, jakieś tam dodatkowe DLC za darmo i tak dalej, super. Potem dwie bardzo ciekawe od strony takiej wizualno-artystycznej gry. Później oczywiście, wiesz, te remastery nawet mnie korciło, żeby żeby ci napisać, że mamy, a może i nawet tak napisałem, stary, że mamy 2024 rok i wrzucasz screena z tego remastera Soul Rivera, nie? Jakby ja rozumiem, że ten Soul River i tak dalej, stary, ale ta gra znaczy, wygląda jak, tak jak wyglądała jak 30 lat temu, stary. Tak, nie? znaczy jakby, wszyscy są rozczarowani, że, że nie pokusili się o coś więcej, że ta gra, po pierwsze w ogóle też niektóre, nawet ci pokazywałem, co wiele osób zauważyło, że, że są jakieś takie też niepotrzebne zmiany. W, w, tym, w, te, w tej grze. Nie na ile istotne, bo, bo, bo kat na to nie zwracałem uwagi, ale, ale generalnie, wiesz, no, to była świetna gra 20 lat temu, ale my naprawdę, wiesz, i jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o gameplay, posunęliśmy się na tyle, że warto byłoby pomyśleć o tym, żeby zrobić remake tej gry, wiesz, z tym klimatem, z, z, tą, z tą fabułą, ale jednak zrobić ją nowocześnie właśnie wyobraź sobie, że masz ten masz to legacy of kane, ale zrobione w grafice właśnie halis Hall no to psz, moim zdaniem to byłby hit nie no. ale może, może się mylę nie bo to też, też nie wykluczam tego z, z, innych, z innych gier z, w ogóle żeby pokazać, to jest najśmieszniejsze, to tylko o tym wspomnę, żeby pokazać, że mm -hmm. VR, że PlayStation nie zakopało VR-u swojego, no pokazali kilka gier na tego vr -a. Między innymi było Metro pokazane w, w chyba. Tak. Metro Awakening, Awakening, tak? Dobrze mówię? Możliwe, nie wiem. no no żeby tak, było, że było Metro, że tam były jakieś, jakieś inne mniejsze gry. Tak, Metro Awakening VR. I to już niedługo będzie, bo ono będzie w, w listopadzie, 7 listopada, więc, więc nie każą um, jakby długo czekać na no to. No ta gra, o której wspomniałeś, też będzie w wiarze. Um, będzie. Um, no Hitman będzie w wiarze. Właśnie Pan. chciałem więc, o tym powiedzieć trzeba ja, czas o tym. Myślałem. Się, tylko to było dla mnie. Powiem ci szczerze, że jak, jakieś czułem jednak mimo wszystko przy tym zwiastunie tego Hitmana jednak jakieś takie lekkie skonsternowanie skoncern, i takie trochę może obrzydzenie. Że ty w tym wiarze, teraz będziesz dusił tych ludzi, wrzucał. Wiesz, to jest aż takie było dla mnie nieprzyjemne, że miałbym. Ja rozumiem, że to są wirtualne postacie. Ja rozumiem, że wiesz, że, że jakby tylko, że w tym wiarze jednak no to jest ten wiar, że to jest jakby to przełożenie na te ręce, na te, ten. Jakby ta imersja, to wszystko jest troszeczkę jakby jeszcze krok dalej, niż, wiesz, niż napadzie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie jakby pierwszoosobowe wejście. Mm, bardzo takie y, głębokie, nie wiem, może ja tak. jestem po prostu ale Ci, y, że, starym że, pierdzielem i, i mi się wydaje, że, że, że to już jest jakby, wiesz, to już jest przejście pewnej granicy dla mnie mm -hmm. niewyobrażalnej, ale... No, ale powiem Ci jedną rzecz, no, że moim zdaniem powiem. to, co nie powala w, y, w tym Hitmanie, to jest ta oprawa, że graficznie y, bardziej idą w stylizowane jakieś, nie wiem, y, coś w, bardziej w stronę się... niż... Niż w stronę takiej ultra-realistycznej grafiki, czy tego wiesz co, co Ponieważ w... ja się kompletnie nie interesuję tym VR-em, ja swoją przygodę z VR-em już zakończyłem mhm. i jakby głównie z uwagi na różnego rodzaju takie niezbyt komfortowe odczucia, wiesz, związane z no właśnie jakimiś zawrotami głowy i tak dalej, stwierdziłem, że, że to jednak zbyt duży dyskomfort jest dla mnie. I nie mam zamiaru się... A tak, a tak jak mówisz, właśnie jakby te wszystkie gry VR-owe, one nie są... Yy... Ja rozumiem, że grałem, wiesz, tylko mm -hmm. oczywiście yy, na PlayStation VR 2 i pewnie, ja nie mówię, że wszystkie są beznadziejne i tak dalej, ale żadna z tych gier, które nawet na tych innych platformach, łącznie z Half-Life Alex to nie są gry, w które bym chciał grać, mówiąc szczerze, kompletnie mnie jakby nie interesują. Więc e, szczerze powiedziawszy nie widziałem powodu, żeby się zmuszać i, i nie wiem, teraz przyzwyczajać na siłę swój organizm, skoro on mi daje jednoznacznie sygnał, że VR jest nie dla mnie. Natomiast e, ja kompletnie nie sprawdzałem teraz i, i nie wiem, mówiąc szczerze, czy ten Hitman to jest jakiś e, port na PSVR 2, czy to, to nie, Metro to nie, nie. też jest jakiś port, czy to są gry, które to nie jest ukażą exclusive. się... Tak, to będzie ta gra... I dlatego może Tam. właśnie graficznie tak wygląda, jak, jak wygląda, bo on wychodzi też na MetaQuest meta 3. Pewnie, tak, MetaQuest no 3 też będzie mhm. ten VR Reloaded. Hitman 3 VR Reloaded, mhm. tak brzmi pełna, pełna nazwa tak. i wychodzi w, w, w, w, w, w nie we wrześniu, tylko we, w grudniu. grudniu tak. Ale ja myślę, że wiesz co jest jeszcze ciekawe z tym, z tym pokazem Sony, że myślę też poznaliśmy nieoczekiwanie odpowiedź na pytanie, dlaczego dopiero teraz Nintendo zdecydowało się złożyć pozew przeciwko twórcom Palwarda, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale przed chwilę przed tą konferencją Sony pojawiły się informacje, że Nintendo już jakby zgromadziło wszystkie dane i wchodzi na drogę sądową przeciwko twórcom Palwarda, no właśnie za to, że tam niby to są te nawiązania. Już nie chcę wchodzić w dyskusję, czy słusznie, czy niesłusznie, to powiedzmy sąd się będzie tym zajmował, no i tak wszyscy się zastanawiali, dlaczego, nie? No i część mówiła, no dlatego, że się tam teraz wzbogacili, wiesz, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy Palward wchodzi na PlayStation, w, czyli wchodzi na Sony, wiesz, tak. dopóki Palward był na Xboxie i na PC, to Nintendo miało ich generalnie w tyłku, nie? No ale wchodzą na Sony, nie? To, jest, tak. to są ich ale ziomy co, z ich Ja się cieszę, Ja się cieszę, ja się cieszę, że Nintendo pozwało, bo wiesz, jaka jest metoda działania Nintendo? Nintendo nawet samo w sobie nie pozywa. Oni mają swoich przedstawicieli, którzy wysyłają non-stop jakieś listy, jakieś wiesz, season i ludzie, którzy mają naprawdę fajne projekty, ale nie wiem, gdzieś się tam pojawi Mario, czy na przykład, nie wiem, ktoś chce zrobić remake Metroida, czy jakiejś innej gry i robi to zupełnie fanosko, to dostaje taki list. Nawet nie, nawet samo Nintendo nawet się tym nie interesuje. Po prostu mają firmy prawnicze, no. które dbają o ich interesy, ja, ja... Ale mam nadzieję, że pozwanie y, Palworld, które odniosło niesamowity sukces, więc oni mają pieniądze i mogą się bronić, spowoduje to, że Nintendo przegra. Dlatego, że nie można... Wiesz, ja rozumiem, że jeśli Palworld nie powstał ja na asetach y, Pokemonów czy innych tych, to pomysł na samą rozgrywkę, mechaniki gry nie możesz nie możesz jakby opatentować. Ale ja myślę, że pozew nie będzie dotyczył mechaniki gry i tych rzeczy, tylko pozew będzie raczej dotyczył właśnie tego, że wiesz, że... Bo jakby, wiesz, ja, ja się z tobą nie do końca zgodzę. To znaczy nie wiem, jak to jest w innych przypadkach, więc ja się do innych nie odnoszę. Natomiast mhm. konkretnie do Palworda, nawet dla takiego, powiedzmy, jakby to powiedzieć, amatora jak ja, no to wiesz... Oglądasz Palwarda i pierwsze skojarzenie z tymi stwórkami masz, że to są po prostu Pokemony. I wydaje mi się, że twórcy tej gry, wiesz, gdyby tak też z drugiej strony, gdyby tacy byli, wiesz, mhm. fair, no to mogliby po prostu, yy, znaczy fair, no nie chcę mówić, że fair, ale gdyby też, byli, wiesz, bo oni też moim zdaniem nie są święci bo jednak oni tworzą te... Nie wiem, czy widziałeś te porównania między stwórkami z Pokemonów a stwórkami. To są kosmetyczne różnice, stare. Więc to też jest jakieś, kurcze, zawłaszczanie sobie... Wiesz, no po to jest licencja, za którą między innymi Nintendo zapłaciło, bo przecież kupiło firmę yy, Pokemonową yy, i twórców Pokemonów. No po to jest licencja, żeby ją mieć. I jeżeli ktoś nie chce tej licencji komuś dać, no to jej nie daje. I wiesz, i, i w tym momencie twórcy, moim zdaniem, Palward powinni po prostu zmodyfikować tą stronę wizualną przed premierą. A wiesz, a moim zdaniem to jest takie trochę, wiesz, yy, robisz sobie projekt, który jest jakimś tam, okej, okay, no jasne, yy, tak jak mówisz, że, yy, że powiedzmy fanowski i tak dalej. No dobra, ale jakby w dalszym ciągu właścicielem jakiejś tam licencji związanej z danym wzorem jest firma X, już nawet nie mówię o Nintendo i ta firma X może nie życzyć sobie, żeby yy, taki fanowski projekt powstawał, choćby nie wiem, jaki on był świetny, bo na przykład twór, bo to są pieniądze, bo to jest czysty biznes, stary, wiesz, Jakby ja, ja, ja tego nie bronię, ale też wydaje mi się, że twórcy Power też nie są święci, stary bo tak naprawdę nie musieli robić gry, która byłaby, zwłaszcza że mechanicznie, ta gra nie ma nic wspólnego z, z Pokemonami. W związku z tym, po co robili to nawiązanie do pokémonów? Nie kumam tego zupełnie. Widzisz, ja nie znam tak dobrze tej gry, żeby, żeby być w stanie powiedzieć, co Pocket czyli Znaczy, autorzy... moim zdaniem pozew nie dotyczy mechaniki. Stary, pozew nie dotyczy mechaniki. Pozew dotyczy po prostu y, tego, że stworki w Palwardzie wyglądają jak Pokemony. Tylko tego a mechanika to niech chce będzie jaka chce, wiesz. wiesz. I, I dlatego mówię, że twórcy Palwarda, no, czy musieli robić stworki jak w tym? Moim zdaniem nie musieli. Dlaczego to zrobili? No pomieli ale w tym konkretnym. Ale mówisz, konkretny okej, okay, to teraz chcieli. pewnie rzucą się tak. wszyscy na mnie e, ci Nie, nasi na mnie się rzucą, nie, nie, bo ja oczywiście ty... bronię Nintendo, ale ja raczej podchodzę do tego mnie jako w taki osoby, sposób... która po prostu mówi o czymś, o czym nie ma pojęcia, bo ja byłem przekonany, że World to chodzi o te mechaniki, o te to łapanie tych nie, stworków Nie, no to jest survival, stary. Nie, nie, to jest a, a, Ale no, nie wiedziałem, że, że, że mówisz, że tutaj jest kwestia kopiowania stworku, bo wiesz, mi się wydaje, że zawsze to jest taka jakaś granica, no nie? Między inspiracją, a omarzem, nie? Tam jakimś takim i, i, i kradzieżą intelektualną. No, ale Damian, nie? kurde, no weź sobie, zobacz na stworki, na screeny z Palworlda, i nie mów mi o omarzu, nie mów mi, to jest twoje ulubione słowo ostatnie, nie mów mi o omarzu, nie mów mi o takich pierdołach, <gryngulada> tylko, stary, no ja jestem, ja jestem zwykłym śmiertelnikiem, który nie zna ani Pokemonów, nie jestem ani jakimś wielkim fanem Pokemonów, ani niczego innego. Patrzę na screeny z Palwarda, patrzę na screeny z Pokemonów i sobie myślę, kolejne Pokemony, tylko z karabinami. No to stary, no to jakby i, i teraz ja rozumiem, że mhm. twórcy Palworld zrobili grę, i ja nie mówię, że nie. Tylko zastanawiam się, czy oni nie mogli tych stworków, nie wiem, inaczej zaprojektować? Czy musieli konkretnie zrobić je tak, żeby to skojarzenie z Pokemonami było od razu? Czy musieli zrobić tak, że różnice między tymi stworkami są naprawdę kosmetyczne i, i sprowadzają się do, do detali, na które zwykły śmiertelnik nawet nie zwróciłby uwagi? Nie wiem, no stary, no mówię, sąd to będzie rozsądzał. Wiesz, no może, no zawsze może być może, jakaś taka stary... granica, że oni mówią, że to jest parodia Pokemonów i w tym momencie... Yy zasady fair use, jeśli chodzi o parodię, są troszeczkę inne. Chociaż też, na znaczy, przykład, nie wiem, czy mój ulubiony inne, Wiesz, bo autor. to wszystko zależy... Stare, żyjemy dzisiaj w takim świecie, mówisz parodia Pokemonów, nie? Żyjemy dzisiaj w takim świecie, że ludzie są śmiertelnie poważni. No tak. I wiesz, nie ale, ma, że parodia. Ja ulubiony... rozumiem, że zrobiłeś parodię, ale ta parodia nam się nie podoba i w związku z tym zdejmujemy twój program z anteny no do tak. widzenia. Nie no, mój ulubiony reżyser, jeśli chodzi o, o parodię, czyli Mel Brooks, nie? No to za każdym razem za każdym razem, jak czy robił właśnie kosmiczne jaja, czy, czy robił na przykład, zapomniałem jak się nazywał ten film, co, co była to parodia filmów Hitchcocka, ale to już nieważne, nie? to. To. Mhm. A przykład z kosmicznych jaj jest taki, że on poszedł do, do, do George'a Lucasa, to jest anegdota, którą on wiele razy opowiadał, mhm. więc ja pewnie też przytaczam ją w taki sposób, że każdy i tak ją zna, ale generalnie chodziło o to, że on poszedł do George'a Lucasa i George mówi, że spokojnie, możesz, nie, nie ma problemu, tylko nie możesz robić y, tych, y, merczu. Nie? czy tam jakichś tych zabawek wiesz, takich rzeczy, nie? że to, on to mhm. tego, tego nie pozwala i dlatego na przykład jest taka, jest taka scena w samych kosmicznych jajach gdzie, gdzie bohaterowie tam jest w ogóle takie, że sprzedają w ogóle te, że pokazują jakie tam będą nowe lalki tam, temu lordowi wiadro, nie? jakie tam są te marze. ale generalnie chodziło o to, że że i tak Mel Brooks robiąc parodię, czyli powiedzmy to, to co robi na przykład South Park, South Park nie pyta się, czy może wykorzystać twarz no, ale do... kogoś. Nie, no jasne, i... ale to jest parodia, stary. To Jest zupełnie co innego, wydaje mi się. Palward nie jest parodią Pokémonów. Palward to jest po prostu gra survivalowa. Nie wiem, tam budujesz bazę, zbierasz te, te, te mhm. ludziki i walczysz z tymi karabinami. Ja nie grałem w Palworlda, więc nawet się nie wypowiadam, tak. ale nie chcę się wypowiadać na tym, ale... To nie i, i mówiąc krótko, to nie jest parodia. Mm -hmm. To nie jest parodia, stary, to nie jest. Wiesz, to, to jest twój przykład z Melem Brooksem ja bym troszeczkę zmodyfikował, bo gdyby Mel Brooks zrobił swoje Gwiezdne wojny, gdyby twój ulubiony reżyser Zack Snyder, który zrobił Rebel Moon, nasz ulubiony film, no tak, ja mam w ostatnim w ogóle, czasie. Plakaty, wszystko, kubeczki. G no ja też stary. Jest ja metalowych butelek e Rebel Moona. Więc, więc gdyby, gdyby Zack Snyder zrobił y, Rebel Moon, który by wyglądał jak Gwiezdne Wojny, i, i, a on zrobił Rebel Warhammer. Moon, który wygląda jak Warhammer, nie? <laughs> y, więc gdyby on zrobił Rebel Moon, który wygląda jak Gwiezdne Wojny, w zasadzie to szczerze powiedziawszy on mógłby pozwać twórców Star Wars Outlaws za to, że ten robot w Star Wars Outlaws wygląda tak jak ten robot, znaczy, szczerze, a przynajmniej więc... takie mam... Ale wiesz co, nie, jak teraz zacząłeś wygląda. mówić o tym workhamerze. Ale tak, tak zanotowałem, tak zanotowałem. Ale jest nie? taka firma, którą wszyscy ubóstwiają, no. która zerżnęła dwa razy od innej firmy. No. Ja wiem, że to później no. po prostu była kwestia dogadania się. No ja Blizzard. wiem, mówisz o Blizzardzie. Tak, Starcraft tak. to jest rzynka z Warhammera, jeśli chodzi o Space Marines i tak dalej. Tam 40 ogóle... tysięcy. Tak, a, a, a Warcraft jest rzynką z Warhammera. Dokładnie, fantazywa. I, tak, i tak. ja wiem, że tam doszło do jakiegoś porozumienia polubowni, ale tam też chyba była kwestia e, jakichś takich, e, no, ewentualnie jakiejś sprawy sądowe, Więc wydaje mi się, Możliwe. wydaje mi się, że tu może się to zakończyć polubownie i znowu może prawnicy tak będzie, prawdopodobnie tak. zarobią na tym, więc zgodzą się na jakąś ugodę. Okaże się, że to będzie licencjonowane i może do, dojdzie do tego, że oni już nie będą musieli udawać, że parodiują wszystkiego, tylko miał autentycznie po prostu Pikachu z, z wyrzutnią rakiet, który biega po tym świecie i, i tyle, nie? Chociaż rozumiem, że Pokémon to jest marka rodzinna i Nintendo jest raczej bardzo... No więc właśnie, no to jest, jest, jest jakby fejma, kolejna, tak. wiesz, je no właśnie fejma, to, to, to, właśnie. to też dotknąłeś ciekawej kwestii. Teraz jak, jak, jak to powiedziałeś, że to jest właśnie marka rodzinna, że Pokemony są takie, nie wiem czy grałeś, w... ja wiem, że oczywiście wszyscy krytykują te nowe Pokemony za to, że one tam powiedzmy technologicznie strasznie kuleją nie? i zoptymalizacyjnie i tam pod wieloma znamien, no ale to oczywiście wynika z, z pewnych ograniczeń sprzętu i tak dalej, to już nawet też nie ma sensu o tym rozmawiać, no ale w dalszym ciągu to są takie bardzo miłe, fajne, przyjemne gierki dla dzieci, chociaż dorośli też w to grają i też czerpią z tego dużą przyjemność, no ale, ale generalnie dla tego młodszego odbiorcy i wydaje mi się, że wiesz, że, że tutaj jest jakby też zmiana tego kontekstu, nie? że te fajne, przyjemne Pokemonki i tak dalej nagle są wyrzucone w taki jakiś wyrzutnie rakiet, pociski, karabiny i tak dalej i tak dalej. Nie? Więc... Mhm. I tak jak mówię, wiesz, jak ja bym to pokazał mojej żonie, to ona by powiedziała, że to są po prostu albo, nie wiem, znajomym, którzy niekoniecznie siedzą w grach, mhm. niekoniecznie te niuanse są dla nich y, jakoś tam rozpoznawalne, no to by powiedzieli to są po prostu Pokemony z karabinami. To tak, tylko wiesz co, ja bym tyle. Ci, jeszcze inaczej wiem, bo tutaj jest kwestia tego, że chodzi o to, że to nie jest jedna czy dwie postaci wyglądają podobnie. To generalnie jest cała masa, rozumiem, tych stworków, no, wyglądają, które wyglądają to... jak żywcem wzięte z, no. z, właśnie z, z Pokemonów, bo niż ja jestem, yy, znaczy cieszę się, że te 40 lat temu ponad, nie, doszło do, do, do pewnej sprawy, która yy, zdecydowała na tym, że gry wideo mogły się rozwijać, tak się mogły rozwijać, że nikt nie był w stanie opatentować rozgrywki w grze wideo. Ja wiem, że tu nie chodzi o mechanikę, żeby nie było. Tylko chodzi mi o to, że jest pewna, że, że jeśli oni to tak zinterpretują i że to uda się na granicy pewnych tych argumentów, dlatego ja będę bardzo ciekawy tej rozprawy, to mam nadzieję, że uda się tutaj jakiś taki precedens e, wytworzyć, który nie sprawi, że to negatywnie odbije się w ogóle na, na produkcji gier, bo zły precedens powodowałby na to, że twórcy jakichś gównianych gier, które, które będą się doszukiwać, że w jakiejś innej grze jest Podobna postać albo podobne postacie, coś takiego, że on myślał. Bo wiesz, ja nie mówię o kradzeniu asetów, bo Limbo of the Lost wiemy, jaką to było grom. Cała była złożona z, po prostu z, z, z asetów z innych gier i to wszystko było po prostu wrzucone do, do jednego wora i nie chyba tej gry tak naprawdę e, nie widział, oprócz tego, że gdzieś ona e, żyje jako taki Urban Legend i tyle. Ale ja po prostu nie chcę, żeby, żeby ucierpiała na tym po prostu nasza. E, nasza muza, nie wiem, żeby gry na tym staciły. bo ja uważam, że wielkie firmy, które mają kontrolę nad, nad nie chodzi o nadwłatnością intelektualną, ale nad, nad tym, jak interpretowane są prawa autorskie, jak, kto decyduje, co można zrobić, czego nie można zrobić, no, to jest złe. nie. Ja jestem za, za tą open sourceowością, za tym, żeby jednak, że, wiesz, cieszę się, że moderzy że moderzy biorą na przykład sprawę w swoje ręce i e, zmieniają tak gry, żeby gra może, żeby na przykład Palward y, y, w jakiejś tam wersji, oczywiście to jest gra sieciowa, więc to jest niemożliwe, ale gdyby to była gra offline, to mogliby wszystkie te potworki podmienić, że nawet nie byłyby podobne do Pokemonów, tylko one byłyby Pokemonami. I, i, i tyle, nie? No, nie wiem, no, Trochę się zakręciłem w tym wszystkim, ale bardziej mi chodzi o to, jeszcze raz podkreślę, że chciałbym, żeby nie powstał jakiś zły precedens, który spowoduje, że to negatywnie wpłynie na, na, na rynek gier wideo. Bo widzisz, Nintendo też ma swoje za uszami i może prawnicy Paul odniosą się do tego, bo dawno, dawno temu, kiedy powstał Donkey Kong, no to do kogo był ten Kong podobny, który rzucał tymi beczkami tego biednego Mariana i porwał tą księżniczkę Peach? Do King Konga. I tam też była sprawa, nie? I wtedy Nintendo wygrało. I może Powerwall wy, wykorzysta to jako, jako precedens. Znaczy, może nie wygrało, ale wiesz, pewnie pamiętasz tą sprawę, nie? Czy nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam tej sprawy, ale tak jak to mówisz, no to jednak, jak sobie przypomnę Donkey Konga i jak mówisz o King Kongu, to ja wiem. No to była mo Chyba nie. ostra walka, no nie? Czekaj. To było Donkey Kong Country versus Monster no to jest coś innego. To patrzę no coś właśnie. innego. Ale nie, ale generalnie y, musiałbym teraz y, poczytać. Dobra, odejdźmy od tak, tego, odejdźmy. Bo, bo i tak nam zarzucą tutaj y, tak. nieznajomość tematu i chęć zabrania swojego stanowiska. Y, ja, ja sobie zrobię szybkie Zostawmy to prawnikom. Tak, tak. A ty powiedz Zobaczymy. mi, Juryszu, co jeszcze ci się tam podobało w tym tym? Y, no, no Ghost of the Day, no. Mhm. Gęba, Gęba czyli... mi się od razu uśmiechnęła, wiesz. Czyli kontynuacja. Trailer, oczywiście nie bezpośrednia, bo ja rozumiem, że to w ogóle akcja się dzieje później. E, gramy in, inną bohaterką, znaczy innym, inną postacią, tak? Gramy bohaterką tym razem, więc ja nie wiem, jaki jest związek z poprzednim gostem, Prawdopodobnie żaden, nie? Ale nadal robi to Sucker Punch. No, A nie wiadomo, wygląda... że to jest jakaś potomkini rodu Sakai. Tak, tak, tak. To by byłoby ciekawe, nie? Wiesz. Tego nie wiemy, nie? Poza tym. Też yy, wydaje mi się, że Sony po prostu, czy Saker Pan w tym wypadku raczej myśli, jak z pojedynczego strzała, jakim był Ghost of Tsushima, yy, zrobić wiesz, yy, zrobić markę po prostu, yy, zrobić serię, nie? tak jak te wszystkie The Last of Us, Spidermany, God of War i tak dalej. Nie? Zobacz jak God of War się na przestrzeni lat zmienił. W związku z tym myślę, że, że tu też może ten... No, ale wiesz, ten trailer był super stary momentami. Chodzi mi o klimat, wiesz. Mm -hmm. Ja od razu miałem takie wrażenie, dziki zachód w Japonii. Nie? No tak, dużo Dead Redemption, ale, ale właśnie w tej... Znaczy ja nie wiem, czy to już feudalna Japonia nadal jest, nie, bo... Akcja dzieje no, się... Tak, w... bo ta feudalna Japonia to jest, to jest okres bardzo szeroki. rozległy, Aha. rozpięty. Yy, to jest cały czas średniowiecza, myślę. Tak, takie. Od... Tak. I więc tak mówisz. Początek XVII wieku, 1603, tak. kiedy New Ghost tak. e, o imieniu Atsu wyrusza na epicką podróż poprzez właśnie tereny wokół góry Yotei. Aha, czyli to o to chodzi. Okay. No, widzisz, no, dla, mnie, dla mnie to jest... To jest niesamowite. No, ta gra chyba wyjdzie dopiero pewnie pod, pod koniec 2025 roku. Jeśli w ogóle wyjdzie w tym. No to nie tym wiem. Go... Bo chyba nie, no, nie no, myślę, że wyjdzie. Natomiast nie wiem, czy wyjdzie pod koniec, ale bym tak nie powiedział. Znaczy, bo, nie bo ma się konkretnej, wydaje, konkretnej daty. Jest powiedziane, że e, gdzieś ta. tam w 2025 roku, jeśli mogę tak, tak powiedzieć, nie. Ale, ale... Spójrz, e... no teraz jak w ogóle. Jak widzę, jak to, to pięknie wygląda, jak ona biegnie, znaczy biegnie, galopuje. Tymi, tymi stepami, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, wiesz, tymi, tymi łąkami i te efekty cząsteczkowe, albo idzie e, tom, tom, między tymi tym ogrodem, tutaj niebieskie kwiaty, tutaj, wiesz co, to mi przypomina e, pamiętasz taki film to było z ery popularności tych wszystkich chińskich e, filmów tych, tych, tych takich e, filmów akcji baśniowych, jak Hero albo tanczący Tygry z Ukryty Smok czy jak to się tam nazywało, pamiętasz? Pamiętasz w ogóle Hero? I tą kolorystykę... Nie, bo ja te filmy olałem. To ja proponuję ci obejrzeć Hero i, i zobacz... Jeszcze ja na pewno o tym wspominałem, chociaż wiesz, Hero, no, ale to, jest Hero chiński się dzieje, to jest chiński Hero się dzieje w Chinach. Tak, No to tak. nie, to ja dziękuję. No ja wiem, ale chodzi mi o bardziej o, o tą estetykę, o, o ten, ten, ten, w, tą wizualną ucztę, jaką ten film oferuje. I jak widzę te migawki z tego zwiastuna, to tak jakbym widział kadry... Wiesz, bardziej chodzi o kolorystykę, o, o to, jak to się prezentuje. Nie? I, i, i te, no to tyle chciałem powiedzieć, bo wiesz, że to, jest, to jest gra, która została pokazana chyba pod koniec, nie? Na, na samo zakończenie tego, tego State of Play. No i moim zdaniem, yy, aczkolwiek powiedziałem, że Hell is Us, zrobiło na mnie największe wrażenie jako zaskoczenie, to Ghosts of Y to jest chyba ta gra, którą najbardziej yy, chciałbym już dziś nawet zagrać, nie? jeśli z tej, z tej listy, nie. Wiesz, tam jeszcze było parę fajnych perełek, no ja się w ogóle zastanawiam, czym będzie ta kolaboracja między Stellar Blade a Nier Automata. Czy to będzie... No to, to może być rzeczywiście... To deal. może być rzeczywiście... Nie, no jeżeli to będą stroje, to słabe. Jeżeli to będą jakieś coś więcej, to to może być rzeczywiście jakiś powód, dla którego yy, może zagram w końcu w Stellar Blade, bo na razie to tak specjalnie dla, yy, dla samej lateksowej pupy to mi się nie chce. A ale nabrałem też ochoty na powrót do y, Nir Automata i, i chyba sobie wrócę i, i będę tam kolejne przejście y, kompletował. Mhm. Bo, to, bo, bo to była też niezwykła gra, tak. myślę. Mhm. No tam z, z, z mniejszych gier to może nie ma co, co, co wymieniać, ale chciałem cię zapytać jakie wrażenie na, zrobiła na ciebie to bo dwie gry RPG. Jedna to jest nowy Dragon Age, te e, mhm. Vile Guard. No dobrze mówią, tak? Veilguard, Veilguard. No, nieważne, no, tak, wiemy o co chodzi. Tak. Myślę no. po polsku, to jest powiem Veilguard. I jakie wrażenie? Bo ja słyszałem dużo negatywnych opinii związanych z tym, jak ta rozgrywka się prezentuje, że chyba oczekiwano bardziej no, klasycznego RPG. Nawet jeśli miały być to jak, jak Dragon's Age Inquisition, no to chyba nikt się nie spodziewał no gry akcji. Takiej... No nie, jak ale... -like normalnie. Ale Ja w zasadzie tak... Wiesz, no ja grałem w Dragon Age Inquisition bardzo dawno temu. Grałem też w pierwszego Dragon Age'a, chyba Origins się nazywał w ogóle, ten pierwszy, pierwszy. Tak. No to Origin był klasycznym CRPG z rzutem... Origin był klasycznym CRPG, tak? CRPG, tylko że wiesz, on był też dwojako zrobiony, bo tam zdaje się, on był zrobiony w taki sposób, że jak grałeś na PC-cie, to w zasadzie przypominał Baldura, a jak grałeś na Xboxie czy na PlayStation, no to on przy, jakby już i, inaczej tam był ten rzut bardziej taki z zapleców bohatera. Znaczy to Natomiast... ja bardziej pamiętam, że dwójka taka była, że dwójka już bardziej przypominała na przykład nawet Mass Effecta. Nie, nie no, jedynka też miała ten tryb taki, wiesz, z, z, z tego. No ale y, ja chyba dwójkę już nie pamiętam tak naprawdę. Mm. Bo jakby ani jed... znaczy w jedynkę to pamiętam, dość dużo grałem. Natomiast a może to była dwójka cholera, wie teraz. Musiałbym... Nie, wydaje mi się jedynka. Natomiast yy, ja później bardzo, bardzo byłem, bardzo mi się podobał Dragon Age yy, inkwizycja. Mhm. I, I wiesz, i ja, ja go ogrywałem już po jakimś tam czasie, po premierze i, i pamiętam, że mnie wciągnęła ta gra, i przy wszystkich swoich wadach ona miała całkiem fajny gameplay. Właśnie taki skrzyżowy, tam była aktywna pauza ale jednocześnie ta gra była jednak grą, właśnie tak jak mówisz, grą akcji. W związku z tym dla mnie ten Guard czy Guard czy Dragon Age yy, nowy, yy, to raczej wygląda właśnie tak, yy, przypomina mi generalnie, mówię, nie porównywałem jeden do jednego, bardziej opieram się na takiej, wiesz, na takiej pamięci emocjonalnej, czyli na tym, jak zapamiętałem w swoich, yy, wiesz, tak jak, tak jak czasem zapamiętujemy gry sprzed, z, z czasów naszego dzieciństwa. nie? Jak dzisiaj byśmy do nich wrócili, to nagle sobie patrzysz, mówisz, kurde, faktycznie, a, a, a wydawało ci się, że ta gra jednak zupełnie inne emocje, wspomnienia mhm. w tobie generowała. Nie? Więc ja raczej ja raczej pozytywnie, raczej widziałem, że oczywiście te animacje twarzy i tak dalej, bez nadzieja. Tak. Wiadomo, że to jest produkt korporacyjny, produkt księgowych, który będzie... W, który, nie be, który nie będzie miał nic wspólnego, stary... Z wiadomo z czym. My nie jesteśmy w ogóle targetem, podejrzewam tej gry. Nie, ale powiem że ta gra, ten fragment tej walki z tym smokiem ślicznie wygląda, Czy ślicznie, złe słowo, ślicznie to mogą wyglądać te pokemony. On wygląda intrygująco dla mnie, wygląda no, nowocześnie, wiesz, no nie, bo, ale bo to nie widać tej twarzy, problem... tylko widać tą animację, gdzieś ona tutaj ucieka, rzuca tam, strzela tą magią, no, no, robi tak, to wrażenie, wiesz, jest jakby... bardzo widowiskowa ta walka. Tak, tak, to znaczy jest widowiskowa, aczkolwiek to jeszcze nie jest poziom Final Fantasy XVI moim zdaniem, to, to przynajmniej mm. jest, oczywiście wiadomo, że nie, nie mogą pokazać wszystkiego, wiesz, yy, to by było, nie wiem, głupie, a, a z mojej strony naiwne liczenie na to, że chociaż wiesz, jak sobie przypomnę twoją ulubioną grę Hellblade 2 i potem sobie uświadomisz, że tak naprawdę w trailerach w jednym trailerze pokazywali po prostu gigantyczny fragment z końcówki de facto gry z walki z ostatnim bossem, no to wiesz, wszystko jest możliwe bo że to była walka z ostatnim bossem ale w sumie tak. chyba wątpię natomiast wiesz raczej pozytywnie to znaczy ja nie kupię tego raczej na premierę ale jak za pół roku, czy za rok trafi, pewnie za pół roku, za, nawet szybciej niż, niż później, trafi to do, do EA Play, mhm. y, czy też na Xboxie do do tego, y, do tego y, do Game Passa, no bo EA Play jest de facto częścią w tej chwili Game Passa, to myślę, że zagram, stary, z przyjemnością. No, ale wiesz, co jest ciekawe? Że y, Nie wiem. inne gra, CRPG czy RPG... Tak. No Ark Age Chronicles, no że ona mi wygląda jak coś, co mogłoby być tam e, tym kolejnym Dragon Age'em i zresztą nie, w ogóle nie, też nie. ma w nazwie Age, to jest w ogóle śmieszne, ale... Nie no, Dragon Age Inkwizycja, no ale przecież w Dragon Age Inkwizycja była pauza i się wybierało skille, mogłeś się przełączać na swoich... E, ale nie, nie, nie, nie, bardziej ziomków. mi chodzi o to... Nie, nie, to ja nie, nie, już, ja już przeskoczyłem do innego tytułu, wiesz, w sensie chodzi ja mi o Ja rozumiem, ale Arch o, Age, o klimat, tylko że... Wiesz klimat, co, ja to, to rozumiem, tylko Arch Age... Tylko Archage dla mnie wygląda bardziej jak po prostu takie no właśnie action RPG. Tak. RPG. I nie wiem, czy to nie jest gra online, więc to też jest ta różnica, nie? Że to nie jest może, gra no. dla, dla pojedynczego gracza. Aczkolwiek pewnie będą jakieś questy. Ale też, też ciekawie wyglądała. Też, też myślę, nie no, że... świetnie wygląda tylko że to jest zlepek, pewnie cutscenek, jakiś wiesz, wybranych fragmentów, które tworzą bardzo intrygujący świat nie i, i, i bardziej w stronę takiego mrocznego, średniowiecznego fantazy, ala, niż takiego kolorowego jak z elfami i innymi rzeczami, jak właśnie powiedzmy w Dragon Age, u. więc to może być nieco oczywiście ja to mówię jako laik, który nie zna w ogóle tej serii Ark Age więc, więc, Age, więc mm, mówię tylko po prostu jakie wrażenie na mnie zrobił ten, ten, ten zwiastun, nie? I, i. Mhm. zresztą jedyna gra, na którą czekam ale z tego co słyszałem jest yy, no na razie średnio to jest ten Gridfall 2 nie? już teraz jakoś chyba we wstecznym, wstecznym dostępie A to też jest, to jest jakieś MMO chyba, czy nie nie, nie, nie, ale, ale są duże zmiany w stosunku do, do mechaniki e, jeśli chodzi o tę grę i, i odeszli od strony właśnie tego powiedzmy z trzeciej osoby, bardziej w stronę Chyba też na nas trzeci osoba, ale z, z mechanikami podobnymi do Baldura właśnie, tego, tego najnowszego. Więc, e, ale to o Gridfall jeszcze pewnie kiedyś będzie okazja porozmawiać, znaczy drugiej części, nie? Jak, już, jak już zagram. Więc tutaj e, to na razie tyle. No i powiedzmy, przeskoczmy teraz do, do, tych, e, do, tego, e, do tych paru remasterów, które się tam pojawiły. Horizon Zero Dawn Remastered. Znaczy ja jeszcze bym tylko powiedział, Aha. bo wiesz, bo, bo też no, nie możemy pominąć Monster Hunter Wilds. Ale to mi się wydawało, że, już, że to nie jest jakby zaskoczenie, że to jest po prostu kolejny zwiastun bardzo to nie, fajny. Jest, nie, to nie jest zaskoczenie, wiesz, to nie jest zaskoczenie, ale to jest jakby kolejny, mhm. kolejna gra. No i przede wszystkim, moim zdaniem, jak mówisz o tej grze Hero, o tym filmie Hero, no to stary, Dynasty Warriors Origins, to jest gra dla ciebie, to wygląda jak Hero. <laughs> A nie, ja, ja, stary, ja nigdy nie kurde, byłem fanem dynastii Warriors, no nigdy, ale tych, tych, tych mega ja, ja powiem ci, że ja też nigdy nie byłem fanem, ale bardzo dużo czasu spędziłem z hmm, Hyrule... Warriors. Warriors, nie wiem, ale z tą, z tą najnowszą częścią, mhm. która była zrobiona na silniku już tej Zelda Breath of the Wild, albo przynajmniej z tą samą estetyką, nie wiem, czy to był ten sam silnik, ale estetyka wizualna, estetyka graficzna była. Mhm. I to była super gra i mi się bardzo podobała. Więc ja, ja generalnie te wszystkie, chyba muso to się nazywają, ten, ten gatunek gier, ja generalnie nie mówię nie. I, I myślę, że tak, to jest hero raczej, a, a nie, kurde zalatujący westernem yy, i takim westernem spod naprawdę Clint Eastwooda jakiegoś i, i tak dalej, no bo wiadomo, że ten świat samurajski i westernowy, to one są bardzo blisko siebie, nie? Jakby te, te siedmiu samurajów, siedmiu wspaniałych, te wszystkie historie, Rashomon później przeniesiony też zresztą z polem Newmanem była amerykańska wersja, wiesz, i tak dalej, to te, ten świat się te bardzo, bardzo mocno przenika, a do tego jeszcze Sucker Punch to jest w sumie amerykańskie studio, o ile dobrze pamiętam, więc Hmm. To wszystko ma ręce i nogi, Damian. To na pewno nie jest hero. Hero tak. to była, wiesz... Dla mnie hero to jest tak jakby taka... Bo przypomniałem sobie, już kojarzę ten film oczywiście. Być może nawet go oglądałem kiedyś, ale zerknęłem sobie na trailer. To jest dla mnie taki, wiesz... E, tak jakbyś chciał powiedzieć, że z jednej strony masz fajne kino sensacyjne, a z drugiej strony masz te wszystkie takie rozbuchane produkcje z Bollywood, gdzie, wiesz... E, no, wiesz, no. Czyli ja bym powiedział, że Akat, y, y, pewien taki moment... Ja wiem, ty kochasz Bollywood, ale no, mówmy się, to jest, to jest ...zachłysnęła się tą... E, e, ...właśnie po tym, po tym tańczącym smoku ukrytym tygrysie. Przekręcam nazwę, bo nie pamiętam i dlatego no, musiałbym tak. zajrzeć do tego, bo mam, mam gdzieś ten film nawet na, na płytce UMD i mogę go na moim PSP oglądać, ale po prostu był ten moment... Przeczajony tygrys ukryty smok. Tak, to tak. Był taki tytuł. I, I to był film, który... On po prostu jakoś się odpali. Wiesz, jak to jest? Czasami Hollywood, znaczy może nie, ale świat, nie? Amerykański, nie wiem, e, krytycy amerykańscy no odnajdują coś, czego wcześniej nie widzieli. Ja myślę, może wiesz, przyjdzie taki, co, taki moment na Bollywood no. i, i ten Bollywood w pewnym się odpali. Był, moim zdaniem był. Ale on był bardzo taki, e, e, wiem, bo on mówi, że slam dog millionaire. No nie właśnie tego. Nie, nie, ja mówię o Bollywood stary. Ja mówię o normalnych filmach bollywoodzkich. Ale Slamdog Milioner to był film, który zdobył Oscara, nie. A to był tak, film. Tak, tak. Ale który ja, ja nagrany, nie mówię o tym filmie, bo to był. W, wiesz, w Bollywood z obsadą film, bollywoodzką najlepszą. Nie, nie, ale to, to był film zrobiony przez. Europ nie wiem, Danny Boyle chyba to zrobił, tak? Dobrze pamiętam? E, Slamdog Milioner? No. Ten milioner z ulicy, tak, Slamdok. E, tak. No, zaraz ci powiem. Tak, Danny Boyle, tak. Ten od Spotting wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam. No, i życie... Nie? No tak, tak. Teraz właśnie patrzę, co on tam jeszcze miał. No, nasad... Spotting, tak? No tak, Zobacz, Trainspotting, Trainspotting, 28 dni dnia po... dnia później. 28 tak. dni później, Slumdog, 28 lat później, 127 godzin, w stronę słońca. I tak dalej. No. W ogóle najlepsze, że każdy ten film jest w ogóle w innym gatunku i to jest niesamowite, jak on, jak on po prostu operuje niebiańska plaża, Klasyk taki. Znaczy klasyk, no, jak ktoś ma 20 ponad lat, to już jest klasyk. Ale w stronę Słońca pamiętasz, nie? Eee, Sunshine. Eee, Kapitalny to jest, film. Nie, to ja tego filmu nie widziałem, ale pamiętam, że Benek strasznie to krytykował chyba. Tak? Okay. <laughs> tak mi się wydaje. Sunshine, bo taki jest tytuł, tak? Tak, y Sunshine, angielski. tak. No to jest taki pamiętam, science fiction o tym, 200 jak po prostu... 300 odcinków albo 400 odcinków temu na Fantasy znaczy, Pamiętam, to jest 2007 ja tego rok, tego. więc to jest, że to, są, to jest to jest, początek. Czyli po 600 filmie. odcinków temu. Tak, 600 odcinków hmm. temu. No ale nie, no, to był film, który ma niezły klimat. Oczywiście no, to jest taka fabuła, że można znaleźć sposób, żeby e, nie wiem, uratować słońce, bo tam chyba taka fabuła była, nie, że tam próbowali... E, no, ale to już no, nie nieważne. To jest, to jest, ja, nie ja, ja nie należę, muszę w takim razie powiedzieć, że ja nie należę do entuzjastów e, danego Boyla. Tak? Aha. Tak. No ale to nie, powiem jest, ci to nie tak, jest moja estetyka Milioner z ulicy, Slamdog, kapitalny film. No To jest taki wzruszający bardzo, ale to, że obsada i w ogóle to oddanie tego, tego klimatu jest, jest perfekcyjne. Więc. Bo wiesz, i to chyba tylko mógłby zrobić reżyser, który po pierwsze jest, jest zachodni, więc on nie zrobi tego w takim stylu, jakby to było zrobione ludzkie. Bo kino ma to do siebie, że oni tam. Tam jest za dużo przesady. Oni nie mają wyczucia takiego smaku. Czasami jeśli chodzi o, wiesz, czy sceny akcji, czy tego, jak na przykład powinien się bohater za za za zachować. Wiesz, no, ja rozumiem, że no, w dzisiejszych czasach nie wypada się śmiać z płaczących mężczyzn. Ale płaczący mężczyzna w kinie ludzkim to on, on po prostu mężczyźni się tam wzruszają na potęgę. Nie wiem, czy kobiety tak często płaczą, jak, jak, jak mężczyźni. Ale czy, czy, czy, wiesz, tylko poczekaj, bo ja jakby, czy w dalszym ciągu, czy Slamdog Milioner z ulicy, jakby wydaje mi się, że to nie jest film bollywoodzki, to jest film europejski, stary, to jest film, nie wiem, bo Dany bo jest chyba Brytyjczykiem, o ile dobrze pamiętam, czy Anglikiem nawet, yy... Także nazywanie. To jest może film zrobiony w estetyce kina boliwidzkiego, ale nie. To jest, po pierwsze, to jest adaptacja książki e, hinduskiego autora Vikasa z no, Okej. Okay. I opowiada historię e, hindusa Jamala. No ale to, to, I to akcja znaczy, że, dzieje że się w Mombaju, W, w Mombaju. I, i w, tam jest cała obsada. Jest, widzisz, ciężko mi to tak odnieść, ale chodzi mi o to, że cała obsada. Jest, jest, jest. Bollywoodzka. Właśnie to jest, to jest fantastyczne, bo tak. Yy, scenariusz jest no ale to, to powiedzmy, robi tak, jak mówisz, no nie, nie, nie Hindus, tylko, tylko Brytyjczyk. Simon yy, Bouffoy. Reżyserem jest Danny Boyle. Ja kiedyś, powiem ci, że byłem bardziej, znaczy, kiedyś czytałem i teraz mi to wszystko uciekło z głowy. Skąd się wziął u niego Boela ten pomysł, żeby zekranizować ten film? I, i e, niestety teraz nie pamiętam, ale powiem Ci tak, on jest na wskroś bollywoodzki, ale jest zrobiony przez brytyjskiego reżysera, więc nie oglądasz go jak bollywoodzką produkcję. Ale fani Bollywoodu oni tam po prostu widzą mnóstwo smaczków, bo wiesz, no tak mówię, no, obsada, nie? Obsada. Anil Kapur. No, znaczy, nie no, ja to rozumiem, ale wiesz, dla mnie, dla mnie film, wiesz, ale Khan. dla mnie film bollywoodzki to są te, ty znasz tych wszystkich aktorów, to są te specyficznie reżyserowane filmy, które powstają w Bollywood po prostu. Mm. Wiesz, to tak jakbyś chciał powiedzieć, że yy, bo wydaje mi się, że jakiś, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale jakiś czas temu, nie wiem, 20 lat temu, yy, jakiś polski reżyser zrobił western i zbudowali nawet do tego jakieś miasteczko w Polsce i chciałbym mi powiedzieć, że to jest właśnie hollywoodzki western, bo to jest zrobione tak jak western amerykański w Hollywood, ale to jest hollywoodzki western. Wiesz, no nawet Sergio Leone, y, kręcący spaghetti westerny, nie? Jakby, wiesz o co mi chodzi, że, No tak, jakby, ale... ale, ale to, ja rozumiem, ale jesteś ekspertem, ja się nie znam, ale to jest tworzy miasteczka, jakiś... Ale to ma udawać western. A ja mówię o tym, że po prostu... Reżyser brytyjski pojechał do tego Mumbai'u i tam to nakręcił. Z pewnie e, większość ekipy okay. produkcyjnej była, była stamtąd. Nie? Więc, więc no, to jest to jest e, homage do, do tego hinduskiego kina. No, nie? Więc, więc na pewno na pewno. E, wiesz, yy, polecam ten film z całym sercem i tyle, no tutaj nie, więc, więcej niż mądrze go nie, nie powiem, no to jest, to jest film, który no tak, moim zdaniem jest masz... jednym z najlepszych. Z, z, z, z tutaj no, nie, nie no, ja z... rozumiem, ale w dalszym ciągu jednak, jak, jak mówisz o masz, no to o masz to nie jest tożsame z, wiesz, o masz to jest yy, świadome nawiązanie, to nie jest yy, no nie, no, jest no, no nie jest taki omarze, jakim... jak, jak zrobienie, tak jak mówić na Śląsku y, wioski z Westernu. To nie, to jest... Nie, miasteczka. no roz, rozumiem. Okej, okay, no przyjmuję to do wiadomości, ale w dalszym ciągu, wiesz, jakby... Mm -hmm. y, czy, jak w takim razie... Y, to, to już taka zabawa y, dla wszystkich, no tak. żeby tu... Y, I szczególnie dla ciebie. Czyli rozumiem, że jak Steven Spielberg przyjechał do Polski i zrobił w Polsce listę Schindlera, to w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest polska produkcja... Y, no bo tam są polscy aktorzy w 90%. Chciałem to Chciałem powiedzieć, zasadzie... że bardziej niemiecka produkcja. To jest w zas... nie nie no, to, ale to się dzieje w Polsce są polscy aktorzy grają, wiesz, to jest nie nie no to, no to nie Polska, jest niemiecka, niemiecka. produkcja. Z amerykańskim no, ale Grają polscy aktorzy. Więc, yy, więc wiesz, i to, to jest po prostu w zasadzie dorobek polskiej kinematografii filmowej. Znaczy wiesz co, no bo to, to, już, to już są takie niuanse, wiesz, ja, ja, ja, ja, ja, ja cię rozumiem. Ja cię rozumiem. To, ale wiesz no o co mi Nie, no ja muszę, że ja ja Fast and Fury jest, powiedzmy, w, na Bliskim Wschodzie, nie wiem, w Dubaju, no to to już jest no. kino dubajskie. No nie, to nie o to chodzi. Ale chodzi mi o bardziej o to, że to jest film który oglądasz bez tej żenady, bez tego takiego klinu, no który się właśnie. ma, jak się ogląda I... bollywoodzkie filmy. No więc właśnie. Ale, ale on mówię. jest zrobiony w Bollywood. Rozumiem. Z bollywoodzkimi no rozumiem. aktorami. Okej. Okay. Z miejscówki. Wszystko jest bollywoodzkie. Tylko nie, no reżyser okay, jest Brytyjczykiem scenarzysta, bo historia też jest… No i dlatego, jest... dlatego ja bym… Nie, no rozumiem, ale właśnie dlatego, dlatego, co powiedziałeś. No to jest jakby film, który jest zrobiony bez tej takiej w cudzysłowie, nazwijmy to, bo dla niektórych to jest żenada, dla niektórych to nie jest żenada, ale bez tej specyficznej, tego specyficznego. Rozumiem, że tam nie tańczą co pięć minut, nie? No yy, właśnie o to chodzi, że. Yy, tańczą. Ja się nie wyobrażam sobie do no, tego. Ale filmu właśnie, właśnie wiesz, wydaje tańczenia. mi się, że z tego, co mówisz, wydaje mi się, że z tego, co mówisz, to bardziej wygląda. Tak, tak przynajmniej ja to rekonstruuję, to bardziej wygląda w ten sposób, że po prostu brytyjski reżyser zafascynowany bollywoodzkim kinem, pojechał do Bollywoodu, nakręcił film bardzo głęboko nawiązując do, do tej estetyki, ale rozumiem, że z tego, co mówisz, no to jednak mimo wszystko nie postawiłbyś tego filmu obok nie wiem tego kana jakiegoś tam. No i tak dalej, było wyżej, się. ale nie, no dobra, bo pytałeś no, się, czy są sceny wyżej, tańca. Wiesz, może wyżej, może widzenia... tańca jest fantastyczna scena. Ja ci polecam, Rozumiem. żebyś wygooglał sobie no, programy, Ale nagraniu, wiesz, scena jeśli nie ta... byś pamiętał... stary, Ale scena tańca masz też chociażby przecież masz w twoim ulubionym serialu Miss Marvel na Disneyu jest tam... No to jest taka się, bollywoodzka wesle. bardzo scena, tak. I tam jest... Oczywiście, ale ona... No tak, ale to nie jest bollywoodzki film w związku nie, z tym, nie? Nie, ale ja ci mówię... To, że tam jest nawiązanie, to, nie, to, czy to że tak. to jest pokazane, w tak, sobie, to nie znaczy, że to jest bollywoodzki film, nie? Wygooglaj sobie scenę tańca na dworcu Slam Dog Millionaire, nawet teraz, to jest challenge. Ja będę tutaj zabawiał ludzi rozmową, a ty sobie to wygooglaj. Tylko musisz to zobaczyć. To jest, to jest bollywood w czystej postaci, no tego... Tego, ja, ja wiem, że, że próbuję tutaj e, Cię przekonać do czegoś, nie? I może używam złych argumentów, ale gdybym Ci pokazał tylko tą scenę, to byś powiedział, to jest w stu procentach film. E, niemożliwe, że go nakręcił Brytyjczyk. Tak, tak to powiem. Tylko tą scenę byś oglądał. No, no, czyli ja nie wiem, do no, czego Ty chcesz mnie do czegoś... Wiesz, nie, nie, nie, nie chcę Cię przekabacić na to, żebyś teraz nagle stał się wielkim fanem. E, Ale to nie jest scena i... otwierająca? Wiesz co, ja nie pamiętam tak dokładnie. Bo, bo, bo to tam... jakieś napisy lecą. Mm -hmm, mm -hmm. Albo kończąca. No, Znaczy wiesz, żeby jeszcze raz podkreślić, jak kapitalnym jest filmem *Slamdog Milioner, czyli Milioner z ulicy, no to on dostał Oscara za najlepszy film. No ja rozumiem, no, no. wiesz. Yy... Więc tylko ja tutaj teraz mówię... wchodzimy, na, no. wiesz, no ale tylko wchodzimy teraz na dyskusję. No dobra, to wróćmy no no, wie. wie. Wiele filmów, to wie. wiesz, wiele filmów dostało Oscara, ale to w dalszym ciągu chyba mają prawo mi się nie podobać, nie? Nie, no to oczywiście, oczywiście, tylko ja cały czas wiesz, próbuję Cię przekonać, że, że to jest jakiś znaczy, taki ja nie mówię, dziwny że to jest masz film. dwóch światów, czyli światów w, w, w, w, Estetyki całkowicie bollywoodzkiej, zrobione z, z, z ale wyreżyserowanych przez brytyjskiego autora w taki sposób, że film, który normalnie. To gdyby, teraz... gdyby to robił y, bollywoodzki reżyser, nigdy, nigdy, nawet z tą samą fabułą, z tą samą historią, nie spodobałby się Zachodowi, ale to pokazuje, jak jakie. Je inne rzemiosło jednak jest na zachodzie, które powoduje, że nawet mając ten te sam materiał źródłowy, nawet te same narzędzia, te same, te, jesteś w stanie zrobić coś zupełnie innego. No rozumiem, ale to wiesz, to jest bardzo, yy, to, to co teraz powiedziałeś jest takie bardzo mocne yy, wobec yy, tego kina, wiesz, yy, bollywoodzkiego. Tak. Tylko my oczywiście patrzymy, wiesz, my patrzymy na to kino bollywoodzkie jakby z perspektywy pewnej naszej estetyki, do której przywykliśmy od najmłodszych lat, wychowani, wiesz, na kinie europejskim, na tych wybitnych reżyserach, a z drugiej strony tam ludzie są wychowani na tym kinie bollywoodzkim i to jest to, co ich gdzieś tam fascynuje, nie? No bo w, w, jak po prostu chodzenie do kina jest tą ucieczką z tej szarej rzeczywistości i naprawdę, yy, wiesz, bilety nie są drogie, te sale są pełne i tych produkcji jest masa. I, i znaczy... wiesz, no to jest ponad miliardowy kraj, więc oni mają... Nie no, ja to mają, rozumiem, mają, tylko mają wiesz, wydaj... wydaje... ja jednak nie byłbym sobą, gdyby nie powiedział, nie dodał tutaj, bo mówisz, chodzenie do kina jest ucieczką z szarej rzeczywistości. Ja rozumiem ten skrót myślowy, o którym, którego używasz yy, i rozumiem jak najbardziej, yy, że po prostu ci ludzie no, na co dzień doświadczający powiedzmy no niekoniecznie idylli, no idą do tego kina, żeby o tym wszystkim zapomnieć, ale tak z drugiej strony generalnie to jest, na, na tym polega w ogóle funkcja sztuki i za, jakby to jest pewien eskapizm, który polega na tym, że uciekasz od tej yy, rzeczywistości, jak, jakąkolwiek ona by nie była i wchodzisz w ten świat, czy to literatury, czy to filmu, czy to książki, tak. czy to gry, czy to czegokolwiek innego, tak, żeby się wyrwać, tak. Oczywiście inne są problemy, e, m, m, że tak powiem, e, nastolatka Damiana e, w Irlandii, który pełnymi garściami Y, czerpie y, no nie, to, czyli ty raz z gier na wyprzedaży ze Stima, no, tak. a czym innym, a inne są problemy, wiesz, ludzi żyjących w innych zakątkach no, świata. No, tak, tak, wiesz, my, my, my mamy najnowsze telefony, smartfony i tak dalej, tak. które pozwalają Wiesz, nam... my mamy problem, że PlayStation Pro jest za drogie. Nie? Tak, a, on, a oni mają telefony, które oni są... Oni mają inny problem. Na bazie jakiegoś tam Symbian os jakiegoś Androida, ale y, wiesz, przypominają te tak. stare Nokia, no nie, i... No, ale to jest... Wiesz, to, jest, to jest ciekawy no Ale funkcja, musimy funkcja kiedyś wydaje do mi się, niego że wrócić. Sztuki jest podobna. Yy, tak, musimy nie do, no. do niego wrócić. o tym jak a, a, nie, nie o Bollywoodzie porozmawiać, tylko właśnie kwestii tego, o tym, o tym eskapizmie, wiesz? Bo yy, faktycznie yy, my mamy na tym zgniłym Zachodzie tyle sposobów na to, żeby oderwać się od tej szarej rzeczywistości. Bo ja nie mówię, że tam książki tak dalej, tak, bo to są takie oczywiste rzeczy, nie? No, książki jak chyba są dostępne wszędzie, nawet w krajach trzeciego świata, nie to nie jest jakiś problem. Ale my, no nie, mamy, no, my mamy po nie prostu. Wiem. Wiesz, no kraje trzeciego świata, to wiesz, jak sobie pomyślisz o jakimś, nie wiem, jakichś krajach afrykańskich ciągle ogarniętych jakąś wojną domową, to nie wiem, czy te książki tam są. No To, to właśnie tak też dostępne, nie. nie. Zresztą w ogóle dzisiaj dzisiaj wpadłem na taką stronę, bo nie. No, to zastanawiałem się, co tam jest takiej kinematografii, której nie oglądamy, nie? Czyli, czyli taka kinematografia... Azerbejdżan. Anty, anty to, co jest powiedzmy w Netflixie, nie? Gruzja. jest tak... Nie, to, nie, lepiej. Dobrze, że, to jest amerykańska. Jak dobrze, że nie mam Netflixa. Nie, ale nie, chodzi mi o to, że jest po prostu... Są filmy, które są po prostu chrześcijańskie, nie? Na no, takiej zasadzie. Ale nie, że, że tam jest... To, ekranizacja, powiedzmy, nie wiem, Biblii. Nie, no czy, no rozumiem. Takie. Odwołują się po prostu do... do, do takich tradycyjnych pewnej... wartości chrześcijańskich, no, tak, tak. Znaczy do, do pewnego, z tego co, tego co mówisz, to wydaje mi się, że do, do, do pewnego generalnie też systemu wartości charakterystycznego dla tak. osób, które y, są chrześcijanami. Mhm. I znalazłem kilka filmów, które mówię, kurczę, z ciekawości bym obejrzał. Nie dlatego, że one są chrześcijańskie, to są takie tylko ciekawe są fabularnie. Znaczy... Wiadomo, że wszystko się rozbija o to, czy te filmy później re realizują ten pomysł, który jest opisany w tym, tym blurpie, w tych kilku zdaniach. Nie? Jeden, jeden film to był chyba Disciples of mm. the Moonlight. Tak się chyba że... no, też aż... Chyba tak, Moonlight. I generalnie to było o tym, że to jest jakiś świat Disciples in the Moonlight, przepraszam. I to jest film, który, może nie ma jakiejś wysokiej oceny, ale z opisów wynika to, że to jest jakaś niedaleka przyszłość w którym e, po prostu Biblia jest zakazana. Jest jakaś inna oficjalna wersja Biblii, ale ta oryginalna Biblia jest zakazana. Jest jakaś grupa śmiałków, ludzi, którzy po prostu muszą przetransportować tam Biblia, czy, e, uratować ją. Nie, no to i mnie tak zafascynowało, że po prostu jest taka koncepcja, że po prostu zaczęliśmy takie Ale obejrzałeś koło. ten film? Czy... Nie, nie, no, widziałem tylko zwiastu. I, I on był trochę zrobiony jak te takie filmy prosto na wideo, gdzie jest dużo e, jakichś kwestii rodzinnych, nie, tam syn, ojciec, córka, wiesz, córka też chciałaby pomóc w tej słusznej sprawie, ale jest, to jest ale... takie niebezpieczne, to jest jak, w, wiesz, klimat jest jak w Faranheicie, tym 451, czyli, czyli tak naprawdę yy, to nie jest kwestia tego, że bierzesz książkę do plecaka i przechodzisz z jednego miejsca do drugiego, tylko, no, ryzykujesz życiem i to jest yy, fascynujące, no nie, yy, ale tak jak mówię, no, ten film Prawdopodobnie na budżet nie zrealizowany z rozmachem e, hollywoodzkim. Ale sam pomysł, wiesz, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy taki pomysł się oczywiście pojawia. Nie wiem, czy kojarzysz kapitalny film The Book of Eli z Denzelem Washingtonem. Nie. Nic a nic. E, nawet, nie, nie, czy rozumiem, że po prostu nic ci nie... Nie, nie wiem, może... Księga a, a, Ocalenia pol jest polski tytuł. Księga Ocalenia. Nie, nie tam koniec. jest kapitalna obsada, bo tam igra Iwanza, Denzel Washington, tego głównego bohatera i jest y, Gary Oldman, Mia, Mia Kunis, No, to już takich, takich no jest, jest kilku e, aktorów, których na pewno byś rozpoznał nawet z twarzy tylko, nie? A, a fabuła też jest taka postapokaliptyczna, taki neo-western, nie? Że to się dzieje w przyszłości i e, ten główny bohater też ma misję, no nie, też musi przetransportować Właśnie tą, tą, tą no w cudzysłowie, świętą księgę, nie. I no, to jest kapitalna postać, bo to jest, bo, to jest w ogóle postać yy, yy, niewidoma. A jest takim bohaterem trochę jak z, z, z, tej, z, z tej ślepej furi, no który, albo jak z Derdewila, który mimo mimo no, tych przeciwności losu, nie mimo te, te, yy, tego, że nie, nie widzi. No jest w stanie po prostu sobie tak świetnie radzić. W ogóle świetnie radzi, że to też jest dobry film e, akcji, nie. No. Ale do, jak nie widziałeś, to ja ci bardzo polecam, bo to jest moim zdaniem e, e, kapitalny, kapitalny film, nie? I, i ten. Ale to ale tak chciałem tylko wspomnieć, nie? Że po prostu Wiesz, ja mam taką tej, obawę, że te bańce. filmy, mhm. ja mam taką obawę, że ten film, o którym powiedziałeś, to jest taki film zrobiony takimi bardzo środkami amatorskimi, wiesz, tak. I, i, i tak naprawdę on może być trudniejszy, Chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że wiesz, no, ja bardzo lubię takiego reżysera amerykańskiego, aczkolwiek o korzeniach, że tak powiem, greckich, nie, takich mhm. myślę, czy, czy w zasadzie nawet tureckich, nie greckich, który, który, który zrobił kiedyś taki film Goście i ten film jest zrobiony właśnie w taki sposób mówię tu o Elia Kazanie i, i to jest taki reżyser to jest taki film, który jest też zrobiony jakby wiesz w ogóle tam chyba jest taka koncepcja, że oni się po prostu z paroma aktorami zamknęli na jego prywatnym rancho i po prostu wzięli kamerę i nakręcili film, wiesz, i ten film jest zrobiony właśnie takimi bardzo prostymi, można powiedzieć, amatorskimi środkami, mhm. mm, no ale jednocześnie jest wybitny, nie? I, i wiesz, i, i wydaje mi się, że że to też jeszcze, to, że jakiś film jest zrobiony po amatorsku, to jeszcze nie, czy, czy powiedzmy takimi środkami, znaczy... które wskazują, że mhm. są amatorskie, to jeszcze nie znaczy źle, nie? No, mój ukochany film w ogóle, jeden z moich ukochanych filmów, czyli wyjście przez sklep z pamiątkami, to jest, wiesz, zrobiony nie wiem, jakimś tam VHS-em, No, ale on ma ten taki klimat, takiego trochę dokumentu, nie? więc Więc on, on musi być taki bardziej osadzony. Jakby to kręcili, wiesz, tak, takimi sposobami, jak się kręci polskie filmy, to by wydarli go z tej tożsamości, nie? I, i z tej autentyczności, nie byłoby tego twistu w tym wszystkim, nie? nie? Może, no może, no, no, no. może. Ale nie, może. ale to, to tylko powiem, że ten Disciples in the Moonlight to jest chyba jakiś nowy film, on dopiero chyba gdzieś w amerykańskich kinach i to pewnie też w wybranych wyszedł, więc <śmiech> mądpiesz, bo on się później przebił w jakikolwiek inny sposób niż, nie wiem, jakieś CDA albo inne rzeczy u, u nas w Polsce, Aż, a... Wiesz, tak jak mówię, zwiastun robi wrażenie, bo jest dobrze zrobiony, nie? Jest na poziomie, powiedzmy, tego, co widziałem na Netflixie. Tylko obawiam się, że później yy, jeśli, wiesz, być od początku do końca ten film, no już nie ma tego klimatu. Nie ma tego tylko takiego wiesz... ciężkiego sci-fi. Znaczy nawet nie sci-fi, bo to nie chodzi o sci-fi. Tylko, tylko tego, tego, tego, że to jest jakaś niedaleka przyszłość, dystopina w której masz wielkiego brata rządy, które które decydują za ciebie, co masz myśleć, jak masz wierzyć i tak dalej. Nie? To, jest, to jest interesujące. nie Tylko wiesz, mi się wydaje, że jakby problem z tymi filmami, nie wiem, tak sobie myślę, że chociaż nie jestem ekspertem, nie znam się, kurczę, może, bo wiesz, bo tak sobie myślę, że jakby wiesz, pokazywanie w filmie bohatera, który jest na przykład właśnie jakimś chrześcijaninem i, i stara się żyć według pewnych zasad, wiesz, i, i hołdując pewnym zasadom, które są y, generalnie y, dla niego ważne, y, to, to w zasadzie jest no jak każdy człowiek. No każdy człowiek żyje według jakiegoś systemu wartości. No jeden dlatego ma to ten jest system nisza, wartości to jest, to jest coś, co, co... Wiesz, ale jeden ma ten system wartości bardziej uświadomiony i, i bardziej świadomie dokonuje różnych wyborów w swoim życiu, inny, inny mniej. Może no, w, ogóle w ogóle nie ma uświ tego uświadomionego. Nieważne, jaki ten system wartości jest. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że generalnie w ogóle to kino chrześcijańskie no, ma ten problem w dzisiejszym świecie, że ono jest takie, wiesz... No bo tam są wiesz, wartości, takie, tak. Uczciwość, wierność, wiesz, taka rodzina. No to są te kina to jest to takie kina A wiesz, a w dzisiejszym świecie mamy rozwiązłość, perfidia, ciągłe narzekanie na byle G. I generalnie wiesz, nienawiść do bliźniego i chęć utopienia, wiesz no, wystarczy no tak, zobaczyć. Tylko właśnie stary, no, właśnie takie rzeczy się sprzedają. Od, no jakie jest teraz. No, takie historii. rzeczy się sprzedają, stary, wystarczy wejść na YouTube'a i zobaczyć, ile jest filmików na temat, nie wiem, tego, że jest jakaś drama z jakąś grą, z jakąś konsolą, z jakimś czymś, z jakąś książką, z no tak, czymkolwiek, tak? tak Dużo jest łatwiej raged robić raged filmy. Tak, dokładnie. Dużo jest, dużo jest łatwiej robić filmy, yy, czy, czy dzielić się opiniami, w których generalnie, aha, wiesz, yy, ja ostatnio naszego ulubionego już nie będę powtarzał, żeby nie robić mu reklamy, bo wszyscy będą szukać, ale naszego ulubionego wideoblogera, jak zobaczyłem jego kolejny film, to tak sobie pomyślałem, no facet wyczuł, że jest generalnie powszechny hejt, teraz na, yy, nie wiem, na, na PlayStation Pro, że cena jest za wysoka, nie? No to po prostu klepiemy teraz ten temat, nie? Cena za wysoka, wiesz, gdzie normalny dorosły człowiek myśli sobie w ten sposób, no okej, okay, cena jest za wysoka, to nie kupię. Po prostu zagłosuję portfelem, no po co mam kupować, nie? Ale dzisiaj żyjemy w świecie, że wszyscy muszą wszem i wobec ogłaszać na lewo i prawo że nie zrobią tego czy tamtego i muszą to jeszcze jak najgłośniej powiedzieć i jeszcze do tego dorzucić swoją opinię, jak tak. to wszystko powinno być poukładane. Nie? Gdzie tak naprawdę, jak ktoś jest normalnie sobie tam w tym swoim małym poletku sobie żyje, no to po prostu podejmuje pewne decyzje. No i wiesz. No, A propos tych bohaterów, takie... to ja Ci powiem tak, że generalnie wiesz. ludzie y, ciągnie ich do historii, które są takie nieoczywiste i ja na przykład uważam, że Ciekawi bohaterowie to są tacy, którzy mają te skazy, mają coś na sumieniu, ale może oczywiście. film jest jakimś taką, znaczy historia jest, jest przemiany tego człowieka, tego człowieka, który próbuje coś, może odkupić swoje winy. Wiesz, to może być wszystko, nie? Bo to jest jeden tylko z konceptów. Nie, no, a, oczywiście, a bo to odchodzi jest, się to od jest... tego, robi się postaci, które absolutnie są e, jednowymiarowe. Możesz je opisać w, właściwie Jedną cechą, która musi być wyrazista w jakimś stopniu, ale nie ma tej głębi, nie ma tego, tego więcej i dlatego na przykład, to będziemy powinni w dalszej części mówić, kiedy będziemy mówić o, o, o, o pewnym wielkim wydawcy, no niektórym ma problemy ostatnio, że, mhm. że, że, że, że ta niejakość nie, zaczyna powoli, ale to powoli zbierać żniwo po latach właśnie tego... Wiesz, że to się zaczęło nadbudowywać, nadbudować, a, a teraz, moim zdaniem, to eksplodowało, że ludzie w tym momencie coraz częściej mówią o swoim niezadowoleniu, otwarcie, już się tak nie kryją z tym. Ja nie mówię o cenach PlayStation, bo tu, tak jak tak powiedziałeś, nie kupuję. Zresztą mi oczywiście jest podobnie, tylko właśnie chodzi o to, że nie kupując pewnych gier, no to, to jest to głosowanie portfelem, które odbija się na tych wszystkich wydawcach, i to oni zaczynają widzieć, że jednak ta droga, którą obrali, chyba się nie sprawdziła. I tyle. No, ale, yy, tylko wiesz, tylko ja bym polemizował, czy tak, czy tak jest. Wiesz? Znaczy, no, będziemy myślę, rozmawiać, nie, bo ja mam ten temat, wiem. jeden, który, który za Dobrze. chwilkę wprowadzę i ja myślę, że on będzie ciekawy. Znaczy, mi się co chciałem powiedzieć się a propos tego, że ludzi fascynują jednak postaci nie tyle, że z, z, tymi, wiesz, z tymi przywarami, takimi na zasadzie, czy jakimiś takimi wiesz, rzeczami na sumieniu, tylko po prostu potwory, ludzie, którzy są mordercami, seryjnymi zabójcami. Popularny serial, który ma teraz drugi sezon, czyli Monsters, czy Monster, Monster, tak się chyba nazywa. Teraz opowiada historię braci Mendez i próbuje ją zniuansować. Nie? To, jest, to jest historia dwóch, dwóch braci, którzy zabili swoich rodziców i wiesz, ten serial próbuje nie tylko opisać to, co się wydarzyło i ich pokazywać jako potwory, ale też pokazuje jakby tą drugą wersję, która była przedstawiana chyba przez obrońców, że, że to było po, po latach znęcania się, nie? Psychicznego i fizycznego, no nie? Tych rodziców nad, nad tymi chłopcami, no nie? mieli tam 21, chyba 18 lat, nie? Jak, jak, jak dokonali tej zbrodni i moim zdaniem to jest zakład już prawda, wiesz, ekranu, prawda czasu, prawda ekranu, nie? Że, że, że... nigdy nie dowiesz się, co było naprawdę. Niemniej serial jest takim taką fiksacją na temat tej zbrodni, na temat co się wydarzyło i tam są naprawdę ciężkie ciężkie rzeczy, tak samo jak nie wiem, ja nie widziałem tego pierwszego sezonu tego Dam Damera i w ogóle nie znałem tej historii ale tam też po prostu ludzie byli zafascynowani tą, tym, tym seryjnym mordezem, człowiekiem, który jest absolutnie wiesz, wcieleniem zła nie, ale jednak ta, ta postać ich fascynuje Niestety bardzo Ale rzadko bardziej nam się naszych się podobało. Stwarzałem. Powiem ci, że niestety dużo bardziej mi się podobało to, co wcześniej, bo to, co teraz powiedziałeś, to raczej dla mnie jest takie płytkie, bo to jest znowu jakaś taka, mam wrażenie, hedonistyczna fascynacja jakimś złem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardziej mi się podobało to, co powiedziałeś wcześniej, że i z tym się właśnie głęboko zgadzam, że naprawdę najciekawsze historie w kinie w literaturze to są właśnie historie o, tym, o tej przemianie. Nieważne, czy to jest przemiana z dobrego w złego, czy z złego z dobrego, ale właśnie, wiesz, i też oglądanie takich postaci z różnymi skazami, co pozwala też nam, zwykłym ludziom, się też z nimi jakoś tam utożsamić. No bo się przecież nie utożsamiasz z postacią, która jest, nie wiem, jak, jak swego rodzaju, nie wiem, były takie filmy jak Karol, człowiek, który został papieżem, nie? gdzie... Jakby ten wizerunek Wojtyły jest po prostu Nieskalany. absolutnie bez tak, skazy. Tak. Absolutnie, wiesz, i ja rozumiem pewnego rodzaju potrzebę pokazywania też i takich filmów, czy, czy, wiesz, bo jakby z jednej strony masz Karol, człowiek, który został po pierwsze, a z drugiej strony masz Zielona Granica. Nie? Jakby funkcja tych filmów jest taka sama. One po, po prostu w jakiś taki bardzo uproszczony sposób pokazują, Pewien, y, pewną sytuację i, i są też głęboko publicystycznie zaangażowane w jedną konkretną wizję rzeczywistości, nie? Natomiast dużo ciekawsze są właśnie filmy, które by pokazywały, wiesz, y, y, tego przysłowiowego Karola jako jednak człowieka, który też miał jakieś swoje słabości, który też, wiesz, y, się z czymś tak, zmagał. No. Być może y, dzisiaj który... gdyby powstała ta, ta wersja tego filmu, to no, nawiązywałaby do tych ostatnich doniesień, nie? I, i, I wiesz, to, i tu prowaliby, gdyby był rzetelny reżyser i, i scenarzysta, może by pokazał, wiesz, pokazać to takie wewnętrzne rozterki, nie? Człowieka, który, który jest, jest głową kościoła, który musi podejmować tak, decyzje Tak, który trudne, funkcjonuje w jakimś mając... tam układzie, tak, wiesz, tak. tam są różne tak. wpływy, tam są różne. Tak, nie w... robić Chociaż... takiego papieża, jak był z tym z Johnem Law, że po prostu wiesz, Chociaż za czasów bordziów, ci szczerze, tylko, ta, tylko... Nie, no to, to jest już w ogóle jeszcze jakaś inna estetyzacja, ale wiesz, powiem ci szczerze, była taka słynna nie pamiętam autora w tej chwili, ta książka Sodoma chyba, tak, ktoś mm -hmm. nazywało o tym, o tych różnej mrocznej wizji kościoła katolickiego, nie? Jako takiej instytucji, która mm -hmm. jest dę, dę, dę, dę. Y głęboko zepsuta, podległa różnym, taki tam jest jakieś lobby tych, wiesz, które działa w Watykanie za plecami tych wszystkich papieży i tak dalej. Tylko wiesz, najlepsze było to, że jak ja czytałem fragmenty tej książki, to to, to wszystko bazowało na takiej, e, że tak powiem, takich domysłach autora. <grymne> <grymne> Wiesz, że tam de facto nie ma jakichś takich faktów, jakiś takiej, tylko to są, wiesz, tutaj rozmawiałem, tu usłyszałem, tu mi ktoś powiedział, że to tak wygląda, nie? Jak wiesz, to... Znaczy, to wiesz, to ja, ja taka... uwielbiam, ja uwielbiam takie, takie historie na, z pogranicza właśnie takich, nie ma, teorii spiskowych, wiesz, tych spisków, takich masońskich, no tak, Illuminati. No I to się... I, i, i że to iluminati tak jak było w, w kodzie Leonarda da Vinci, że tam, tam po prostu... Wszystko jest no ale wiesz, tak naprawdę ale, ale wracając, jedną wielką ale wracając, masońską... do tego, wiesz, ale wracając do tego, co powiedziałem, teraz wyobraź sobie, ten, yy, ten czy inny papież działa yy, właśnie w, tych, yy, w tym środowisku podległym różnym wpływom, a to jest jak gra o tron. Wiesz, ale to bym jest chciał, jakby... żeby to poszli o krok dalej, wiesz, że okazuje się, że właśnie ten papież, jak ten imperator, inkwizytor, znaczy ma moc i ma jakiś miecz świetny i on po prostu w nocy walczy z największymi demonami. To jest, to, to no to wiesz, wyjście... no to już, idziesz, to już idziesz w jeszcze inną stronę. Nie? No, to, no tak, to już wchodzimy no takiego, w jakieś kino, akcji tak. i tak dalej, a ja bardziej mówię... Bardziej no nie no, to no ja mówisz wiesz, coś, takim... co mogłoby być naprawdę, gdyby, gdyby właśnie wierzysz w takie totalnie... Tylko wiesz, tylko zrobienie takich filmów jest jakby... Czy w ogóle takich rzeczy jest nierealne, tak? Bo to dzisiaj w ogóle, mam wrażenie, żyjemy w tak głęboko spolaryzowanej rzeczywistości, że to trochę przypomina takie naparzanki, kiboli jednej i drugiej drużyny. No po prostu albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko a. nam. I nie ma nic pośrodku, stary. To znaczy ty, jest rzeczywiście jest, że ludzie, jakiś którzy, taki... Jest którzy myślą po tym, tylko tak jak mówisz... Ja bym yy. nie powiedział, że dużo. Ja myślę, że jest pewna grupa ludzi, nie wiem, może 2%. Nie, więcej. Yy. Po prostu ona ja nie myślę, bierze że, udziału że to... w tej bitwie. Ty, tak mówisz, tak jak tak, z yy, A ja myślę, że fanem jest dru... mniej. Mm -hmm. Tak, ja myślę, że takich ludzi, którzy będąc fanami jednej drużyny, potrafi z jednej strony dostrzegać i wytykać słabości swojej z drużyny, ale z drugiej strony też patrzeć na tą rzeczywistość w troszeczkę tak. szerszym kontekście. Ale w dalszym ciągu, Damian, nie zgodzę się z tobą. Znaczy, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko mniejszość. Mhm. To nie jest... No i... Większość okay. ludzi jednak... Wiesz, to tak, jak, to tak jak stary... Wiesz, jest, czy jest konsola, czy jest, czy jest konferencja Microsoftu, czy jest konferencja Xboxa? Wiesz... Microsoft czy Xboxa, czy jest konferencja Microsoftu, czy jest konferencja Sony, tak, to zauważ, że cokolwiek byśmy, yy, staramy się rozmawiać o grach, staramy się rozmawiać o naszych odczuciach, niespecjalnie, wiesz, nawet teraz, jakby to nie ma większego znaczenia, no po prostu obejrzyj, jak każdą z tych konferencji traktuje tak naprawdę, czy to jest konferencja Microsoftu, czy to jest konferencja Xboxa, czy to jest konferencja Nintendo, jako kolejny taki zwiastun tego, czy będzie coś ciekawego, w co będę chciał zagrać. I cokolwiek byśmy nie mówili, no to zawsze się znajdą ludzie, którzy po prostu, no wiesz, krytykujemy ich ukochany sprzęt, no to jesteśmy automatycznie po tej drugiej stronie, nie? I vice versa. Nie? Jakby tak. nie, ma, nie ma żadnej jakiejś takiej. Krytykujecie jakiejś... Xboxa, ale czemu nie krytykujecie PlayStation? No otóż to. Jakby nikt... krytykujecie jedno, to dlaczego nie krytykujecie drugiego? Jakby Mówicie pozytywnie o tym, a dlaczego nie mówicie pozytywnie o tym? No nie wiem, może dlatego, że pewne rzeczy nam się nie podobają i mówimy tylko o tych, które nam się podobają, a te, które nam się nie podobają, po prostu krytykujemy. Może tak po prostu jest. Nikt nam nie płaci za nasze opinie. A no tak. No ale to wracając, żeby tak zamknąć klamrą jakąś state of play, to powiem, że jeszcze jestem ciekawy tego dodatku do Alan Wake 2, czyli ten Lake House, gdzie wcielamy się chyba w agentkę Kiran Estevez i mm -hmm. jest tam nawiązanie właśnie do tego Federal Bureau of Control, czyli tej, tej drugiej gry Remedy, znaczy drugiej gry, no nie drugiej gry, ale w sensie tej, tej ostatnio drugiej yy, świetnej gry, nie? Którą no ja momencie... właśnie, mówisz o kontrol, tak? Tak, Control, tak. No ja, ja właśnie, jak oglądałem ten zwiastun, to byłem przekonany, że to jest druga część kontrol. Tak. <laughs> Zanim się jeszcze tam pojawiły te, te nawiązania, ale mówię, no, ja niestety, jeśli chodzi o Alana Wake, to raczej odpuszczę, bo, no bo ja nie gram w takie gry straszne. Znaczy on nie jest tak straszny, jak, się, jak to nie jest taki typowy horror, to, tam jest dużo takiego horroru psychologicznego. No rozumiem, ale wiesz, no ale to jest wszystko bardzo takie subiektywne, nie? No, bo... no ja rozumiem. Ale um... poproś żonę, niech trzyma cię za rękę. No i, może przyjrzeć. Ja pamiętam, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy swego czasu o tym. Jak to się? Silent nazywa, Hillu? Była, był? O tym Silent Hillu darmowym, nie, który wyszedł tam przy okazji którejś konferencji. I, i No i jednak tam do pewnego. Mom... Wiesz, to oczywiście była jakaś taka perwersyjna z mojej strony chęć zmierzenia się z, z tym wyzwaniem. Ale jak potem Rafał powiedział, że on w to grał na słuchawkach, w łóżku, w ciemnym pokoju, to ja pomyślałem, o nie, to nie, to jakby... Ale pamięci, że to jest ostatnia rzecz, która mi jeszcze trochę została, że potrafi mi podziać na wyobraźnię to, że nie pójdę gdzieś, w, nie wiem, ciemną nocą na cmentarz, na którym się wiesz. No nie, to... Tak. Coś może wydarzyć. Chociaż powiem ci, że sam bym nie poszedł, ale jakbym był z żoną, to może i bym poszedł. Tak romantyczny spacer właśnie przy świetle. Tak, to znaczy, nie no, bo myślę, że to też by była pewnego rodzaju fajna przygoda, wiesz, z, z tą drugą połówką, że idziecie i tu, wiesz... Z duszą na ramieniu, bo... jak to się mówi, tak. Tak, wiesz, to jest, to jest, to, to, to, jak sobie przypomnę to nasze doświadczenie, jak żeśmy razem oglądali, jeden taki horror był Barbarzyńcy, i, I właśnie tego Silent Hilla graliśmy, to raczej w sumie dla samego faktu tej jednej, jak, jakiegoś takiego współodczuwania, współdoświadczania, wiesz, tego wszystkiego, bym to powtórzył. Mhm. No tak. No czyli mamy zamknięty state of play w takim razie. Ja już nie będę tutaj jeszcze mówił o paru innych rzeczach, które się pojawią. Myślę, że każdy może sobie... A jak oceniasz ten state of play, że zapytam? No cieszę się, że był taki konkretny. Że, że mhm. był z za zwiastunę. Ty śmierdzący fanboyu PlayStation. I jestem bardzo rozczarowany. <śled> no okej. Okay. Chciałem no. powiedzieć, że po prostu PlayStation, jak zwykle, no nie drogie pady, drogie konsole, wizy, wszystko scalping, za tak. Sprzedawanie po prostu towarów w ograniczonej ilości, żeby napędzić niezdrową, niezdrową sytuację, w której ludzie po prostu wysprzedają majątki, żeby kupić ich konsolę. No bo wiadomo, że jak nie kupisz konsoli, Sony najnowszej pro, to, to, to, to wiadomo, nie? nie możesz być youtuberem. No. Ale powiem ci, stary, że ja jestem, co chciałem powiedzieć? Mhm. Zgubiłem teraz wątek. To nie, to możemy przyjść do tego, do tego tematu. Nie, bardziej... już, już wiem, co no. chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony tym Ghost of JT, mhm. bo normalnie, stary, jak się ten trailer zaczął i, i ja już tam rozkminiłem, że to jest pewnie ten... Czy to druga część Ghost of Tsushima, czy generalnie jakieś tam Ghost of Tsushima i japońskie, to ja sobie pomyślałem, nie no, Assassin's Creed Shadows został zaorany po prostu. Mhm. Totalnie stary. Oczywiście to, to było takie Ale wiesz, co no to to to jest śmieszne? To, Ale... to jest to przejście do tego tematu drugiego, który mam. Czyli mhm. źle się dzieje w państwie Iwa. Czyli Ubisoft jest pod. Totalnym ostrzałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek inne wydawnictwo, czy inny. Pu, inne studio. Znaczy, to jest wydawca, nie? Ale czy ktośkolwiek w ostatnimi czasy pod, był pod takim ostrzałem negatywnych emocji? I wydaje mi się, że trochę Ubisoft sobie na to zapracował przez lata tej degręgolady, którą robił. Ja, ja nie no. mówię, że nie wydają dobrych gier, tylko chodzi mi o pewien o pewne podejście do tego, jak zaczęli robić te gry, nie? Czyli je wypłaszczali z jakichś takich interesujących treści, a później zaczęli się poddawać temu całemu, tej całej takiej modzie wprowadzania pewnych elementów. Ja nie jestem przeciwnikiem iżske. Chodzi mi o to, że moim zdaniem i, i, i gdyby oni sami w to uwierzyli, w ten projekt, to oni by go teraz się rakiem z niego nie wycofywali, czy nie przynosili. Oni nie, nie sprzedali tej postaci dobrze, oni jej nie zniuansowali, nie zrobili ją w taki sposób, żeby zainteresować graczy. Wywołali niesamowite trzęsienie ziemi, niepotrzebnie. No, ty, się już, ty się już konkretnie odwołujesz do konkretnej postaci, a ja bym szerzej powiedział, że, że tak się kończy, stary, cyzelowana z kalkulatorem i z tabelką Excela, tak. inżynieria społeczna, stary, mhm. którą uprawiają po prostu od tak. pewnego czasu wielkie korporacje. Bardzo mi się podobał jeden komentarz pod trailerem Dragon Age nowego, jak ktoś napisał czuję się, że nie jestem reprezentowany w tej grze. No tak, no wiesz co szczerze mówiąc ja wiem, że to może być zinterpretowane źle, albo nawet nie tyle, że zinterpretowane, co mogę podzielić naszych słuchaczy, ale ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ale dlaczego w ostatnim czasie Space Marine 2 okazał się być takim hitem? Bo jest dobrą grą po prostu. Bo jest dobrą grą, ale czujesz, że to jest gra skierowana do ciebie. Masz postać jako yy, mężczyzna, w którą możesz nie tyle, że się identyfikować, tylko to jest ten eskapizm i masz przyjemność bycia właśnie takim badasem. To, co mówiliśmy, że było w girsach, to, co było w tym... Te... I, I coraz jest mniej gier, gier takich dla nas. Wiesz, to jest po prostu odwołanie się do pewnego uniwersum, w którym tak to wygląda. I nikt nie próbuje, przynajmniej na razie, na siłę tego zmieniać. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Jakby to są Space Marine. To są goście, którzy są mutantami to są po prostu napakowani testosteronem faceci. Tylko my po prostu podchodzimy w jakimś sensie z szacunkiem do materiału źródłowego. Tak. I, I ten materiał źródłowy jest taki... Ja nie mówię, że on się nie zmieni, stary, bo wiesz, wiesz, Games Workshop to też jest korporacja. Nie, nie? Jak i, ona w któryś... I dużo jest zmian. Wiesz, ja mówię, że wszystkie zmiany, jeśli, jeśli są wprowadzone w sposób... Bo wiesz, gracze się zmieniają, jest, jest nowa grupa osób, która Słuchaj, by chciała Słuchaj, no, ale zagrać. w Games Workshopie, żeby tak nie było, to w Games Workshopie też się pojawiło dużo zmian. No w tej chwili, nawet, nie wiem czy wiesz, ale swego czasu filmiki Poradnikowe, jak malować figurki, były prowadzone przez legendarnego już Duncana, Rowca. Natomiast później, oczywiście, przyszli następcy. Teraz nawet normalnie dziewczyny malują te no figurki. I super. Jakby pokazują. No oczywiście, no że super, dlatego że, dlatego że w hobby figurkowym, stary, w hobby figurkowym, nawet w Polsce, są przecież i to już bardzo znane i rozpoznawalne kobiety, które które się tym interesują i które to grają, więc jakby tu nie ma problemu. No dokładnie, ale wiesz, taka dziewczyna, w takim która widzi jak... inną dziewczynę, która maluje te figurki, może powiedzieć, o karz, to może być też dla mnie I, i to jest dla mnie super. Oczywiście, ale tylko, że jeszcze chcecie jeszcze mhm. powiedzieć o tym materiale źródłowym, przynajmniej na razie, taki jaki on jest, nie? No masz przecież stary w Warhammerze y, y, Adepta Sororitas, nie? Y, Battle Sisters, Zakon Kobiecy, i niech zrobią jakąś taką fajną grę w I treści, wie, No w stary, ja bym chciał taki dodatek do Space Marina, że, że bo ja generalnie Adeptus Ororitas to jak najbardziej, to jest super model. Właśnie o to chodzi. E, tylko niech to, wiesz, bo to jest miało, takie. No. Niech to będzie miało sens, wiesz, rozumiesz, że, że niech nie, nie, nie robią po prostu y, takiego, takiej tokenizacji, jak to się kiedyś mówiło, nie? Teraz doszliśmy do takiego momentu, że naprawdę dużo się robi tylko po to, żeby zasygnalizować snotę, tak to się mówi. Ja wiem, że, że to też może strygorować część naszych słuchaczy i mam nadzieję, że, że nie, że, to, że tak się nie stanie, że, że zrozumiecie o co mi chodzi. Generalnie Ubisoft, ja wiesz, ja sobie uświadomiłem i ja kiedyś yy, yy, wspomniałem a propos pierwszej i drugiej części Assassina. No Ezio, yy, no to jest, to jest taka postać wspaniała, no nie, wiesz. Chodzi o to, że i jaką on, powiesz wiesz, na, na przestrzeni trzech gier, Brotherhood i, i, i Revelation, no nie, my poznajemy go od młodego, od młodego chłopca, młodego chłopaka, no nie, do, do sędziwego mężczyzny, no nie, i my jesteśmy z tym bohaterem przez te wszystkie lata i widzimy, jak on się zmienia. I to jest też fantastyczna postać, ze swoimi problemami, ze swoimi tym... Jest, jest trochę potrafi tam kokietować potrafi z tymi kobietami tam jest, jest, tak, jest, jest postacią nie jest taką płaską wiesz? poza tym, że fantastyczną no, ale przygodę zobacz, przeżywa I te tak, tylko, wiesz, uh -huh. tylko i, i, dla mnie w przypadku Star Wars Outlaws y, y, jakby bo ty tam wymieniłeś konkretną postać, natomiast y, ja na przykład uważam, że znaczy, to jest moje zdanie oczywiście, że y, ta cała Kai mi się bardzo podoba w sensie jako, uważam, że yy, ja oczywiście przestałem grać w tą grę, bo, bo ona mnie znudziła, ale, ale, i uważam, że jest naprawdę mhm. pod wieloma względami beznadziejna, natomiast yy, natomiast mam wrażenie, że wiesz, że, że sama Kai ma pewien potencjał, tylko ten potencjał nie został dobrze wykorzystany, nie. łącznie z tym Niksem, no, znaczy, bo, z tego, bo, on, co... bo on, wiesz, bo, bo, ten, bo ten potencjał też jakby został zagubiony Właśnie w tym takim morzu, tej takiej miernoty wynikającej z Excela. Wynikającej mhm. z tego, że musimy umieścić to i tamto, bo to i tamto. Rozumiesz? Znaczy Nie wynikającej ja, ja to z też tego, też że... rozumiem, ale jest, jest jakiś taki spadek, jeśli chodzi o, o, o poziom nawet tego, jak te gry, wiesz, jaką fizykę mają w tej grę. Wiesz, jakie były problemy, o których ty mówiłeś, jeśli chodzi o autos, abstrahując od, od fabuły czy postaci? no Takie na przykład, że to, że ty się afiliujesz z tymi różnymi organizacjami przestępczymi nie ma absolutnie zna żadnego znaczenia. Żadnego. Że, że y, wiesz, to nie ma żadnej wagi w tym świecie, że to jest bez sensu, że skradanie jest beznadziejne, że niektóre misje wykonywałeś po ileś tam kość, bo, bo nie wiem, czy, czy te czy pointy były źle rozmieszczone, czy sama gra nie... Nie zakomunikowała ci, co robisz źle, a ty nie zwróciłeś uwagi na przykład na początku jakiś taki. że jak zignorowałeś jakąś informację w, w, w, w samouczku. Tam było dużo problemów. I ja wiem, że trochę tak chaotycznie zacząłem ten temat Ubisoft'u, więc ja wrócę troszeczkę do początku, a później jeszcze raz powiem o co mi chodzi. Mam wrażenie, że chciałbyś coś powiedzieć, ale boisz się, nie, nie, że jak ja to, to powiem. powiesz, to. Nie. To, to, to część słuchaczy cię po prostu yy, Nie, ja chciałem tylko podkreślić, co się wydarzyło ostatnimi czasy, jeśli chodzi o Ubisoft, bo zacząłem od tego, że źle się dzieje w państwie Ubisoftowym. Więc pierwsze, co się wydarzyło, takie naj, naj, naj, yy, najbardziej, no to, co był cały ten taki yy, yy, dramat z postacią głównego bohatera, jedno z dwóch boh bohaterów, tak? I to, że Japończycy gdzieś tam też się pracują. Ale jak, jak mówiłem, ja ja nie zagrałem w Assassin's Creed Shadows, ta gra jeszcze nie wyszła, więc mi nie było oceniać w ogóle fabularnie, jak to zostało Ja uważam, że każdą postać, jeśli się wprowadzi w ciekawie i, i ta postać jest zniuansowana, ona może być interesująca. No ale to już wywołało taką pierwszą falę bardzo negatywnych emocji wśród graczy i e, niezadowolenia, dawało się przykłady Wiesz, jakichś japońskich graczy, czy jakichś japońskich historyków, którzy byli oburzeni tą decyzją tej, tej, tej, tej, tego doboru tych postaci, ale to, to nie było istotne. Co się okazało ostatnio? Ostatnio wiesz to, to się nasiliło. Akcje Ubisoftu poleciały na łeb, na szyję i najnowsza informacja jest taka, że ta premiera, która miała się odbyć już właściwie za, za, za półtora miesiąca jakoś tak, nie? została przesunięta na 14 lutego 2025 roku. Yy, pojawił się komunikat od y, Mark, e, Marka Alexisa Kote, chyba tak się wymienia, yy, y, jednego z pracowników zespołu, no nie, y, twórców, no nie, Assassin's Creed Shadow, który po prostu stwierdził, że yy, znaczy ja mogę przeczytać cały list, ale nie chciałbym może całego czytać, ale generalnie chodzi no to o to, że... Mniej więcej, podkreślił, że to jest, wiesz, zwrócił się do wszystkich graczy, że to jest wymarzony projekt, że bardzo się cieszą, że przenoszą tę serię do feudalnej Japonii i wiesz, że, że wiele pomysłów, no nie, nowych w tej grze udało mi się zawrzeć, których nie, nie było wcześniej, więc zaczął od tego, że wszystko bierz pięknie, cudownie i tak dalej. I że to jest bardzo ambitna część serii, więc... No wiadomo. To, tak. I jak Star Wars doszli, Outlaws. Tak, więc po tych, po tych właśnie informacjach, jak bardzo im zależy o tym, żeby tę grę przedstawić w taki sposób, żeby wszyscy też docenili, jak to, to, jaka to jest ciekawa, będzie to ciekawa część, ciekawa odsłona serii, no postanowili przenieść datę, przesunąć datę premiery właśnie o tych e, kilka miesięcy. E, z, y, anulowali wszystkie takie pokazy przedmiotowe. One miały się odbić y, właściwie to, jak teraz y, nagrywamy, no to one miały, miały być dzisiaj albo, albo wczoraj miały się odbyć. Wiesz, już, takie pokazy dla, dla recenzentów, dla influencerów, one wszystkie zostały anulowane, i wydaje mi się, że oni będą bardzo pracować nad, nad y, przerobieniem wielu elementów, bo zarzucono to, że niektóre rzeczy, które się pojawiają w grze nie są zgodne z epoką, nie są zgodne z tym. To oczywiście można tłumaczyć, że to wszystko jest w symulacji, no to jest symulacja... Muszę, muszę ci wejść w słowo, bo, bo jakby mój komentarz generalnie do... Abstrahując od tego, co ten facet z Ubisoftu tam opowiada za dyrdy mały, mhm. wiesz, wydaje mi się, że nic nie uratuje starego Assassin's Creed Shadows, to znaczy oni nie są w stanie przebudować, oni, co oni są w stanie zrobić przesuwając tą premierę o dwa, trzy miesiące. No nie wiem, poprawić błędy, poprawić może tam jakieś pojedyncze elementy, ale oni nie przebudują starej całej gry. Moim zdaniem to jest kwestia tego, że po wtopie, jaką bez wątpienia był Star Wars Outlaws, no nie chcą tak. mieć dwóch w top, jedna obok drugiej, mhm. tylko bo nie chcą po prostu już tego roku totalnie ciągnąć na dno, więc chcą przesunąć tą premierę, na opowiadać teraz przez kolejne 2-3 miesiące bajek o tym, jaka to będzie fantastyczna zmiana, jakie to oni tutaj podjęli znakomite kroki. Część oczywiście influencerów i recenzentów pojedzie tam do Ameryki na pokazy, wróci i powiem, no, oczywiście pojawi, widziałem. widziałem to, co oni zrobili w Disneylandzie i to jest niesamowite. To znaczy w, na prezentacji tej gry. I wiesz, i, i wydaje mi się, że no nie wiem, ja, ja nie wierzę, stary. Mówię, mm -hmm. znaczy, w trailerze... Wiesz... Stary, tylko, tylko to, to mm -hmm. dodam, ci, dodam ci jedno słowo. W y, zwiastunie Ghost of Yotei, który tak naprawdę niewiele pokazał, tak. no ja czuję po prostu... Ale sprzedał pewną wizję, pewną magię. Sprzedał pewną wizję japońszczyzny. Ja czuję to odnie odniesienie, ja czuję to wszystko. W trailerze Assassin's Creed... Shadows, jak ja widzę tego w samurajskiej zbroi okładającego tym cepem wszystkich połbach, no to ja mam wrażenie, że naprawdę ktoś w tym Ubisoftcie się pozamieniał na głowy... Czy wiesz, No chodzi mi o to, że... Wiadomo, kim, że to jest w ogóle y, moim zdaniem, y, to się z angielskiego tak mówi, tak Miss Opportunity, że mieliby i dlatego ja cały czas liczę, że to będzie... Żeby pokazać ten, te, tę historię tego, tego gajdzina, tego, tego jednak obcego nie, no to w obcym jest, świecie. Nie, bo ja oczywiście uważam, tak samo. Ale że... ze wszystkimi przywarami. Wiesz, bo chodzi o to, że tak, mówi się, nie, no, że, jest, wiesz, że społeczeństwo to jest to właśnie, Japończyków to, to jest to, mocno, czym... mocno schomaginizowane, że jest wrogo nastawione do tego. Ja nie chciałbym, żeby oni w tej grze, wiesz, te postacie, po prostu były. Ślepe na to, co widzą. Za nie, nie, posłuchaj, ja, ja właśnie wręcz uważam, że sama, sama decyzja o tym, żeby sięgnąć po jakiś taki. Taką nieoczywistą postać, nawet taką nieoczywistą z, postać, taki nieoczywi z, z, wiesz, z, taki z nieoczywisty odpłanie. element tej historii Japonii, czyli właśnie tego przyjezdnego, który zyskuje sobie pewnego rodzaju posłuch, wiesz, i, i, i, i, i to uznanie wśród tych samurajów i tam się pnie na terenie. To jest bardzo ciekawe. Tylko wiesz, problem polega na tym, że to robi Ubisoft. Więc to będzie po prostu postać z dykty. To będzie po prostu historia tak, z dykty. To nie będzie historia opowiedziana z jakimiś rozterkami, z jakimiś ciekawymi. Wiesz, gów, w cudzysłowie, gówniana historia Rise of the Ronin ma więcej ikry, niż te wszystkie drdy mały Ubisoftu. No niestety, no taka jest I, prawda. Ale i, I teraz zawracam troszeczkę kołem do tego, co, co tak chaotycznie próbowałem przedstawić i że moim zdaniem to, co się zmieniło w Ubisoftcie, to jest właśnie to, jakie, jakie oni historie wiesz, wprowadzali. Wiesz, Teraz jak sobie myślę, to Assassin's Creed 3, w której... Jednym z, wiesz główny bohater jest, jest natywnym Amerykaninem, to jest, wiesz, jest arcyciekawa. Wiesz, bo przedstawia się, wiesz, i tam on się spotykał z, z tym wszystkim, z czym się spotykali ludzie w tamtym okresie. Wiesz, ja nie chcę tutaj wchodzić w te, te szczegóły, bo, bo, bo ja nie pamiętam Asasins trzecie, tej trzeciej części jako, jako wybitną grę. Moim zdaniem to była gra, która miała mnóstwo wad, ale, dziś, ale teraz, jako ty, nie no, o ale myślę, to był, temat. Setting, setting był ciekawy. Dokładnie. Był ciekawy. No, jako Assassin's Creed była po prostu, jako Assassin's Creed to była gra grą średnią, ale setting był ciekawy. I teraz, jako o tym myślę, to ja bym bardzo chętnie do tego wrócił, bo to, jest, bo, bo, bo to było oryginalne. Ale chodzi mi o to, że jak parę, parę tygodni, miesięcy temu, wiesz, trafił mi się dialog z Assassin's Creed'a tego oryginalnego, jak Desmond rozmawiał z jakimś tam naukowcem, no to to był fenomenalny dialog, wiesz, no to była tam kwestia yy, tych, tych, wiesz, tych spisków rządzących światem i, i tego wszystkiego, ale to było fantastycznie napisane. I niedawno znowu trafiłem na, na, na fragmenty z, z Far Kraja trzeciego i tam jest ten Wes, który, no wszyscy kojarzą najbardziej, no jak on to tłumaczy, tą definicję szaleństwa. Ale jak ten aktor to zagrał? Jaki to jest antagonista? Ile tam jest wulgaryzmu, ale nie takiego typowego wulgaryzmu, jaki teraz widzimy, który jest, wiesz, obsceniczny, tylko to był wulgaryzm, w sensie na zasadzie tego, że to była postać, która, której, której faktycznie się bałeś, no nie? Bo, bo nie wiedziałeś, co możesz przejść takiemu świrowi do głowy. Jednocześnie, no, była niesamowicie skonstruowana. No, w, i, i, I w tym języku, no nie? W sposób, w jaki on mówił. Tam... No musiałbym, wiesz, zacytować, żeby przypomnieć wszystkim, no nie, ale używał słów, które dzisiaj na przykład no, mnie nie wypada używać, albo, że nie jest Wiesz, możesz mówić najgorsze rzeczy, najgorsze przekleństwa, wyzwiska i tak dalej, ale nie możesz pewnych rzeczy użyć, pewnych słów, no bo to już jest, wiesz, przekroczenie pewnej granicy, nie? Bo chodzi mi o to, że z jednej strony żeśmy się bardzo yy, zrobili delikatni, wrażliwi na cokolwiek, nie? Znaczy ja mówię ogólnie o społeczeństwie, nie o nas tutaj ten, mm -hmm. a z drugiej strony język, który jest używany, czy nawet w tych filmach, o których mówiłeś, komentujących e, cenę PlayStation, to jest po prostu poziom Rynsztoka i to też tak. jest w polityce, no, warto to, powiedzieć. to jest, mm -hmm. to jest, to jest e, w tych serialach, które oglądamy. Kiedyś w serialu nie było tylu wulgaryzmów, a też mogły być, wiesz... Oczywiście. Ja Mocne, mogły być poważne, mogły być wulgarne, ale nie w taki absolutnie najniższy, najłatwiejszy. Znaczy resztakowy. wiesz, ale bo, jakby bo, chodzi o to, żeby wulgaryzm nie był używany jako znak przestankowy, tylko żeby albo on coś, miał coś, jest moc. cool, no nie, bo jestem, bo jestem tam, wulgarny tam. I, i teraz y, wszyscy jesteście tacy i siacy, no nie, bo jeż, nie chcę się z wami gadać, jesteście tacy... Tylko po prostu, żeby to miał. Dlaczego na przykład ja uważam, że stare książki miały w sobie coś, czego art... pisarze się nie bali. Czyli używać słowa tak jak po prostu ten, ten, wiesz, to, to, to słowo ulicy. A teraz moim zdaniem jest jakaś autocenzura. Wiesz, tych książek się czasami nie da czytać, nie tych współcześnie napisanych. Bo mało który pisarz może poza, nie wiem, autora Fight Clubu, nie, wiesz, czy może kilku innych, ale no nie, nie chcę tutaj wchodzić, ale wiesz, bierzesz, bierzesz kryminał Scotta nie który jest autorem e, książki, która później została zakreślona jako uznanie za niewinnego i tam jest prawdziwy język policji, prawdziwy język tych, tych prawników, ulicy i tak dalej. I to się, wiesz, czyta tak, że dzisiaj to, wiesz, te wrażliwe uszy by tego nie przeżyły, nie? to jak można takich słów używać, jak można... E, jak... Ale to wszystko było nie robione w wulgarne światło. To oddawało faktyczny stan. Nie, ja nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, ale chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie ma niuansu, nie ma głębi, jest tylko po prostu takie fascynacja albo przemocą, albo totalny taki wulgaryzm zupełnie niepotrzebny. I ten wulgaryzm jest, tak jak mówię, i w polityce, i w, i, w, i, w, i w tym internecie, i w tej komentatorce, i tak dalej. Nie ma tego, co e, uważam, e, powinno być. Czyli za tym wszystkim powinno być coś interesującego. Interesująca postać. Bo nie ma nic złego, że postać jest, powiedzmy, e, wulgarna, jeśli ona jest naprawdę ciekawa. Bo weź sobie gry rockstara. No, CJ. Nie, no, nie? ale to, to ja się jakby... No przecież no nie powiesz się, mi, że to jest wiesz, grzeszny tylko... chłopiec i tak dalej. Nie, nie, no okay, tylko, tylko wiesz. To samo. E, e, e, e, tylko ja się cały czas zastanawiam, e, gdzie w tym wszystkim jest Ubisoft. No, Ubisoft jest właśnie, e, że Ubisoft przez lata wyzbył się tego, co w tych grach było interesujące, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o postacie, i poszedł w to, co ty powiedziałeś, i taką niejakość, miałkość. Żebyśmy przypadkiem kogoś nie obrazili, tworząc postać. Tak. wiesz, Zaczęli od, od planszy. Pamiętasz, jak był pierwszy Assassin's Creed, to już wtedy no tak, wiedziano, ale... że przedstawiają pewną, pewną epokę nie historyczną. Nie no, ja to rozumiem. Ale musieli ja powiedzieć, to... że to robiły osoby o różnych... różnych. Nie, no, ja, to, ja to rozumiem, wiesz, bo to też była inna rzeczywistość. Pamiętaj. Natomiast no to, mówię inna rzeczywistość w kontekście, wiesz, no już mieliśmy zamachy 11 września i tak dalej, ale sam koncept, stary, że jesteś e, zabójcą, który zabija innowierców, którzy przyjechali do Ziemi Świętej z krucjatą i tak dalej. Stary, no, ten sam setting był zajebisty. Tak. Że, ja w ogóle uważam, że dla mnie pierwszy Assassin's Creed, chociaż on nie, nie do końca spełniał oczekiwania, dlatego że tak naprawdę przed, przed tą grą wszyscy myśleli, że będziemy tym skrytobójcą, potem się okazało, że tak naprawdę jest taka gra... Takie trochę Prince of Persia, takie. Tak. To inne dopiero Prince dwójka of Persia. rozwinęła to, tak totalnie. Tylko, że ja nie jestem fanem dwójki. Ja, ja jestem większym fanem Brotherhooda, yy, ale jedynka jest cały czas u mnie on top. Yy, znaczy, ja myślę, że jedynka w ogóle ze względu właśnie na setting, nie? I. Mm -hmm. I nad, wiesz, bo dwójka to już jest jakby odejście troszeczkę, właśnie to jest znowu takie trochę rozwodnienie, nie? Ecio, tak jak, ja wiem, że ty jesteś fanem Ecio, ale wiesz, no to jest Ecio, to jest renesans, to jest przeniesienie się trochę do innej epoki, odejście troszeczkę no, ja od tych… Ja byłem wtedy zafascynowany Florencją, wiesz, i Tak, i ja ale byłem wiesz, ale to, jest odejście, ale to jest odejście od tych klimatów właśnie takich, e, tych ciężkich klimatów, wiesz, no bo to jednak, wiesz, tak, krucjaty… krucjaty no zabijanie jedni z drugimi tak czy jakby ci tak. w imię Boga tam ci w imię Boga jedni w imię tego swojego Boga tam ci w imię swojego Boga tro tro no, trochę ale jak wiesz, dzisiaj, ale, nie? Wyzby ale to było wiesz, też... ale to było takie, ale to było takie właśnie i jeszcze jak sobie uświadomisz, że to zrobiła Jade Raymond. Tak. No to powiem Co Ci nie powtórzyła niestety tego sukcesu niedanej było mieć drugiej takiej gry, która by ale myślę, że tak wyniosła... Jade Raymond i Cliff Bleszyński to było nieodżałowane, nigdy nie skonsumowane małżeństwo świata gier wideo. No tak, tak. Tak jak była Ken, Roberta i Ken Williams i tam jeszcze, wiesz... Nie, ale Cliff Bleszyński, wiesz, i, i właśnie Jade Raymond, stary. Znaczy, to... <głosy> no to byli, to byli producenci dwóch największych hitów, można powiedzieć, tego 2007 roku. Xboxa 360. Tak, i te gry też no były... na i PlayStation na 3, 3 oczywiście, ale... No tak, ale, ale Gearsy nie były na, na PlayStation 3. Tak, nie, nie. Pomyśl, no, że no, jak, to jak to... Wyszedł, pierwsza, wyszło pierwsze Uncharted, to, to to nie było tak, że Uncharted pierwsze spotkało się ojej, jaka super gra, jaka fajna, Nie, nie, nie, zobacz, nie, nie, nie, Mi nie, się nie, nie podoba... Ja, ja, w ogóle nie jak wiem, ja jakieś do dziś strzelanie nie bez sensu, że to taki bida... Tak, ja, ja do dziś e, nie jestem fanem. Ani to bida Tomb Raider, ani nic takiego. Ale Ale ja cały czas pamiętam, ale ja cały czas pamiętam twój entuzjazm względem... Tylko nie pamiętam, czy to było Uncharted 2, czy to było Uncharted 3. kiedy ty zamówiłeś sobie Uncharted i ono przysz... i zamówiłeś na mój adres i zmusiłeś mnie do tego, żebym ja w to grał. <grym> nie pamiętasz pewnie? I ja ci nie potem pamiętam. to odesłałem na twój... czasy. Żyjłem, ja ci, potem... Ja ci żeby... potem to odesłałem stary na płycie na twój adres mhm. yy, polski. I to było, pamiętam, jakby chciałeś mnie zmusić do tego, żebym po prostu, że wiedząc o tym, że ja podchodzę właśnie z taką chłodną rezerwą do tego Uncharted. Tak. I ja finalnie, ja chyba finalnie dalej jakby nie, nie zakochałem się w Uncharted, aczkolwiek grało się przyjemnie. No, ta, ta, już nie mhm. pamiętam, czy to była druga, czy trzecia część. No, to to było spoko, nie? Znaczy wiesz, ja mam po latach Ogromny sentyment do, do, i do dwójki, i do trójki. Bo tam są takie naprawdę e, zapadające w pamięć sceny. Nie? No to, to otwarcie wiesz z tym pociągiem, nie? że tam się spinami i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że to dwójka, tak ewolowało przez te lata... Jak mówisz, scena z pociągiem, to dwójka. Tak. Do, do takiej gry, gdzie, wiesz, yy, no uważam za Uncharted 4 za... za jedną z najlepszych, no nie, tam w top 5 gier z PlayStation 4, że, że naprawdę to w jaki sposób zamknęli tamtą generację właśnie takimi kilkoma grami, jak, jak czy to God of War, czy, czy właśnie Uncharted 4, nawet Horizon Zero Dawn, chociaż ja bym tutaj nie, nie, nie, nie, nie wrzucałem je do tego samego wora co Uncharted 4, nie, ale no było naprawdę dużo takich gier, które definiowało, no nie, tak zakończenie tej, z przytupem tej, tej, tej generacji, to były ciekawe, ale abstrahując właśnie, wracając do no bo wiesz, wiesz bo ten Drake motyw jest... z Abstergo, z, z Desmondem, okay. wiesz, to Illuminati, te kosmiczne, wiesz, energie, wiesz, to, to, to szukanie tego, to mi się tak strasznie podobało i to, to było też ciekawie ukryte przed nami, my myśleliśmy, że to jest po prostu, tak no okay, ale... takie księże Persji, ale... Nie, nie. Tylko tu, jakby ja się z Tobą zgadzam, tylko czy, czy nie zgodzisz się ze mną jednak z tym, że yy, gdyby to się skończyło, powiedzmy wtedy, nie wiem, może jeszcze na nie wiem, na trylogii Ezio, to generalnie czy nie byłoby lepiej, nie? Że, że jakby przez fakt, że mamy tak naprawdę tyle tych kolejnych części tego Assassin's Creed'a, to wszystko się tak strasznie rozwadnia. To wszystko traci po prostu, wiesz,. Yy, tą całą swoją... No nie wiem, no wyjątkiem mi może... Mi nie przeszkadza wiesz, to, mi, wiesz, ale... A, a mi nie przeszkadza. przeszkadza. Ja mam takie wrażenie, że właśnie, że wiesz, że wiesz, coś, co było... Ta, ta, użyję takiej, takiego przykładu Matrixa, nie? coś, co było w tym pierwszym Matrixie, było takie fajne, świeże, nowe, ciekawe, no, to później w drugiej i trzeciej części, wiesz, dobudowanie tej historii, jakiegoś tam świata, tych maszyn, tego, bla, bla, bla, tego, to, to jest takie prymitywne. To tak rozwodniło tak. W, generalnie ten cały, wiesz, y, tą całą. Y, Wyzbyto się tej takiej. takiej, y, tej, y, tej, tej świeżości narracyjnej, takiej, wiesz, tej, tej, tej, tej interpretacji. Tej błyskotliwości takiej narracyjnej, tego, Mesjasza, tego pomysłu, wiesz, tak. że ten pomysł, wiesz, który był początkowo, że on on Wiesz, to tak samo ja myślę, jak, jak z gwiezdnymi wojnami, nie? że Pierwsze trzy części, te pierwsze nakręcone przez Lukasa, które de facto są dzisiaj środkowe, jakby są, dla mnie są ulubione i na tym się powinno skończyć, stary. Bo to, co potem jest, wiesz, to, to potem zaczynam się, okej, okay, dobra, to teraz zrobimy historię Wadera jako dziecka, nie? I oglądasz klony. Potem zróbmy historię, okej, okay, no Andor się udał, nie? No jakby ja... Wiadomo, nie? Mhm, Czy tak. Rogue, Rogue One też się udał? To były całkiem udane filmy, nie? Ale w dalszym ciągu to jest takie, wiesz, to jest takie trochę ro rozwadnianie. Potem przechodzi Star Wars Outlaws i też sobie myślisz, zaraz, o co tu chodzi? Gdzie ja jestem? Jak ja generalnie przyjąłem tę przemianę Assassin's Creed a w coś, co przestało być jakąś tam historią, tak? Ta historia się zamknęła wraz z Desmondem. I później, wiesz, weszła ta taka, taka opcja tego, że to tak naprawdę jest generator światów i na tyle ciekawy, że można te światy przedstawiać w jakimś takim e, historycznym, wiesz, oddać je historycznie, ale zmieniać te rzeczy i, i, i zmieniać je na takiej zasadzie, żeby je modernizować. Tak jak mówisz, wprowadzać na miękko te zmiany, które później w pewnym momencie no, nie zaczęły już razić, nie? Ale... Bardziej chociażby to znaczy, o to, wiesz, że yy... mi się podobały te światy, wiesz, podobało mi się no, podobał no, mi się właśnie, Egipt tak w, mhm. w, w Origins, podobał mi się Paryż w, w Unity, podobał mi się Londyn, chociaż wiesz, te gry w Syndicate, te gry po prostu coraz mniej były ciekawe narracyjne, ale nadal to, co było najwspanialsze w tych, tych grach. To było to oddanie, to zbudowanie tego świata, w którym ty chcesz po prostu być, ty chcesz eksplorować, ty no, chcesz iść pod ten pałac Buckingham, ty chcesz iść w to i tak, tamte tam miejsce, tak, to, tak, żeby no, to, poczuć się masz rację. tym wirtualnym turystą. Nie, nie to, to masz rację, to masz rację. To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle ta, ta możliwość, wiesz, przeniesienia się do przedrewolucyjnego Paryża, czy właśnie, wiesz, do... Do tego Assassin's Creed 3, stary. Ja chyba zacznę grać w Assassin's Creed 3, bo ja w niego grałem, tam nawet dużo przeszedłem i nawet na Nintendo Wii U grałem, stary, bo to był jeden z tych tytułów tam specjalnie mm -hmm. wydanych. Tak. To jakby ja się, wiesz, bardzo ciekawe. Przynajmniej wtedy jeszcze, nie? Black Flag, ta złota era piractwa, wiesz, mm -hmm. to były bardzo ciekawe decyzje w kontekście wiesz, tego świata. Oczywiście Japonia też jest ciekawa, nie? Tylko Wiesz, Japonia jest o tyle kontrowersyjna, że no, mamy sucker punch, mamy Rise of the Ronin, mamy japońskich deweloperów, mamy jakby. Wiesz, to już oni nie kwestia tylko przeniesienia tą grą. się, wiesz, a w przypadku wojny amerykańskiej o niepodległość w Assassin's Creed 3 no, nie ma za wielu takich gier, nie? więc oni mogą sobie tam pozwolić. Tak samo rewolucja francuska. No ja nie znam starych gier z widokiem z trzeciej osoby, które by się działy w tym okresie. Mówisz później Londyn, nie? Czy tam yy, Anglię? No właśnie, i, i to mi się wychodziło. Tylko moim zdaniem oni już później zaczęli zjadać własny ogon i zaczęli tak. robić gry, które nie stawiały Tylko, no na to, się żeby cię Ale potem się rozbudowały. Tak, w jakieś tak. takie ciekawe miejsce, właśnie, gdzie no Odyssey. Być... Wiesz, ja zawsze byłem fanem starożytnej greckiej, więc dla mnie odyssey jest takim. Tak, ale też była gra za snem. duża. Tam już było za No za duża, tak, dlatego właśnie nie chcę do niej wracać. To była bardziej jakaś właśnie gra w eksplorowanie... Znaczy, było nadal pewne odniesienia, ale już na przykład w Odyssey ja nie byłem w stanie się tak poczuć, że, że eksploruję miejsca, które kojarzę. No nie, oczywiście nie, że, że, że, że znam, ale chodzi mi o to, że wiesz, że, że tak jak powiedziałem, pierwszy Assassin's Creed tutaj nie mówię, no nie, no bo ja Kat, nie, nie znam tej części Bliskiego Wschodu, ale generalnie jeśli chodzi o, o wszystkie kolejne części, czy te Włochy, czy właśnie Francji i tak dalej, to wiesz, tak jak w grach często spotykałeś yy, i to było wplątane w jakiś taki sposób fabularny, nie do końca powiedzmy czasami naciągany, nie? Ale spotykałeś te postacie historyczne, tak? Tego powiedzmy Leonarda da Vinci, czy innego jakiegoś znanego yy, gościa, tak widziałeś te architerytoryczne, te budynki, te miejsca i tak dalej, więc moim zdaniem to było się, ale wiesz, no musisz mieć tym wszystkim też interesującą, frapującą fabułę i już, wiesz, te takie zmiany, no nie to wprowadzenie na przykład, wiesz, dwóch postaci, tak, czyli na przykład, wiesz, właśnie w Syndicacie to była ta pierwsza zmiana. Później w Odyssey masz fabułę napisaną w taki sposób, że właściwie y Możesz grać albo kobietą, albo mężczyzną. Nie tam tym Aleksiosem, albo tam. No, tak e, samo w Warhali później było, nie? No właśnie, czyli nie możesz pozwolić sobie na jakieś niuanse. Masz to, co kiedyś mi opowiadałeś, tylko nie pamiętam, to chyba było w, w Roninie, nie? Że ty grałeś no. kobietą, ja grałem mężczyzną, ale mieliśmy tą samą sytuację. Więc, o, więc tam nie było reakcji Ta. na to, kim gramy, nie? Więc, więc ona musiała być tak, jakby albo wiesz totalnie, z, z, z, wiesz, jakoś tak wypłaszczona, wiesz, bez, bez jakiegoś niuansu, albo no, no taka tak jak była, nie? A ja uważam, no że... Tak, że... tylko wiesz, mi ciężko jest przyjąć krytykę Rise of the Ronin, no nie, bo nie, to nie. No, jest tak. genialna gra. <laughs> no, ale chodzi mi o to, że doszliśmy do momentu, w którym mamy właśnie tą Walhalę, która jest ogromną grą, jest o wikingach i Wydaje mi się, że tam wplatanie tego Assassin's Creed czy w ogóle tego Assassinów to pewnie jest totalnie na siłę. Nie, nie grałem w tę grę, mam ją, kupiłem ją yy, w kiedyś promocji i ona czeka na mnie, ale naprawdę coraz ciężej mi się no, wchodzi to... w te Assassin'y ja... właśnie ze względu na to, że ja nie mam przyjemności w eksplorowaniu tego świata, bo już ten, ten świat nie jest ciekawy, nie? Tak bardzo jak kiedyś był, a dwa, że te historie są po prostu takie, że tak naprawdę zapominasz w pewnym momencie, co, jaki jest ten główny wątek. Co ja właściwie tutaj powinienem robić, bo jesteś yy, zalatany z tymi wszystkimi pobocznymi questami, fedeksami, bieganiem jakich, i rozwiązaniem jakichś drobnych konfliktów jakichś ludzi, wiesz, bo, bo, bo gra musi ci zająć ten czas, nie? A nie było problemem chyba dla tych pierwszych w Assassin's, że to były gry na 20 godzin. A teraz musisz mieć, nie wiem, yy, Odyssey, ale to, to możesz, gra na 80 Ale to godzin. możesz zagrać, ale to możesz tak. zagrać, stary, w Mirage. No właśnie, i ten Mirage jest która... powrotem. I tylko, że ja nie grałem jeszcze w tego Miraża, i tu tutaj mogę się posypiać ja tam, głowę popiołem tak. i być ale, może ale... ona jest dobrym powrotem do, do, do, do, do tych oryginalnych asasinów. Niemniej nie słyszałem peanów pod, pod adresem Mirage. Nie słyszałem, żeby to była gra, która w jakimś tam stopniu odrodziła tę serię, nie? I to jest, to jest chyba jakiś też problem, nie? No Ale myślę. Do... Myśl... A co myślę, a... że tak. Chociaż, chociaż ja powiem ci szczerze, że jak myślę o Walhali, to jakkolwiek, ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Walhalli, to wydaje mi się, że to jest naprawdę. No, w sumie, mam do niej pozytywne odczucia. Mhm. Tak myślę, z tych wszystkich takich wiesz, współczesnych asasinów. Bo wydaje mi się, że. Oczywiście ja się zgadzam. Wiesz, że tu sobie myślisz, assassin yy, poluje na krzyżowców i tak dalej, super. A tu nagle wiesz, viking, assassin? Mhm. O co znaczy, tu wiesz? To jak mówię, to, co jest siłą właśnie tej marki Assassin's Creed, to jest to, że Abstergo tworzy jednak ten świat wirtualny. No, to, więc on jest. No, można nie, go no, zmodyfikować no. i można po prostu tam to sobie najbardziej... wprowadzać głupotki w cudzysłowie. I tyle, nie? I to możesz wszystko tłumaczyć jako Glix, jako, jako ten, więc moim zdaniem można to wszystko wytłumaczyć fabularnie, tylko bo ja nie jestem, wiesz, z tych takich obrońców może tego, tego credo, że nie no, to są no, ja historyczne właśnie... i musi być wszystko po prostu co do Joty, bo w żadnej grze z tej serii tak nie było. Po prostu nie, nie było no, tak, absurdu. tak, ale, ale, ale wiesz, ale, ale assassin, assassin jako ten asasin, zabójca, Skrytobójca. Nie, no rozumiem, ale wiesz, ale skrytobójca w świecie wikingów, gdzie oni po prostu, stary, no świat wikingów, to oni po prostu się mordowali jedni z drugimi, tam się nikt nie bawił w jakieś podchody. No tak, no. Chyba, że zasadzka w krzakach, gdzie wyskoczyli na no. wszystkich ich toporami, im podcinali ręce i nogi. Wiesz, Mówią a tutaj asasin, dlatego... który po prostu się skrada, wiesz, no to... to... Dlatego w ogóle to no, jest że może no. gdyby powinni zrezygnować może z tego jednego bohatera. Zostawić tylko tą Shinobi, nie? tą dziewczynę, tym Shadow. I ty, no, no, teraz tak. to już nie, nie da się tego zrobić. I to by było to, co, na co, na co e, ludzie czekają. Czyli gra w Japonii. Nie no, ale stary wyobrażasz, stary, wyobrażasz sobie, co by było, gdyby skasowali, nagle Ubisoft stanął przed wszystkimi na świecie i powiedział na konferencji prasowej, zdecydowaliśmy się usunąć e, Samuraja. Znaczy, wydaje mi się, że tego nie zrobią, bo by musieli przyznać się do jakiegoś błędu przed, przed tłumem, motłochem ludzi, którzy po prostu nie, nie potrafią wiesz, inaczej tego ocenić. Jedynie co mogą zrobić, to popracować nad tymi rzeczami, które, które, yy, które zostały wytknięte im, jako rzeczy, które mogą być obraźliwe dla japończego. No, no też była ta historia tej, tej figurki takiej, tego jecukę, tego gdzie jest ta taka, ten element, ta jedna noga tej bramy, która jest takim bardzo, no jest, jest symbolem tragedii, która się wydarzyła, tak? Czyli zniszczenia właśnie przez bombę atomową no nie miasta. I wiesz, i to jest wykorzystane jako element figurki, która, która jest jeszcze zrobiona, wiesz, jako taki super deform, nie? Czyli tak w zabawnym stylu. Nie wiem, czy to oburzenie było prawdziwe, czy nie, ale, to, ale zostało to momentalnie podchwycone przez zachodnie media, przez tych zachodnich też youtuberów, komentatorów i też się zrobił szum. Szczerze mówiąc, nas to tak nie dotyka, może jak samych Japończyków i może to jest ta kwestia, no nie? że faktycznie Ubisoft może nie ma jak... może bo wątpię, żeby Ubisoft wyliczył w ogóle na jakąś niesamowicie dużą sprzedaż w Japonii. Ja nie wiem, jak się y, Assassin's Creed tam sprzedaje. Przeważnie Assassin's Creed to jest gra dla zachodnich odbiorców. Ale na, ten, na, na, na takie elementy no muszę y, reagować, bo, bo reputacja jednak jest istotna. Tylko, że wydaje mi się, że oni teraz są y, no w głębokim... mają duży problem, tak? No bo faktycznie ten outlaws i wiesz, ja też nie, nie, nie wspomniałem o tym, ale oprócz tego listu, który, który się pojawił jako oficjalnie jako taka krótka notacja, dlaczego przesuwamy datę premiery o tych kilka miesięcy, no nie? Na, na, do lutego, następnego roku. Tam też była kwestia tego listu wewnętrznego, który został wysłany do pracowników Ubisoftu przez, przez, przez Iwsa, nie? czyli Iwa, tego, tego no, szefa Ubisoftu. No i tam generalnie jest napisane, że no, sprzedaż Outlosa jest poniżej oczekiwań, że to, co się dzieje obecnie no, nie, no, nie nie ma nie tworzy takiej atmosfery, no, nie? E, jakby to powiedzieć, w której I oni są w stanie jakby... Znaczy, ja nie wiem, czy generalnie faktycznie nie dojdzie do jakichś takich dużych zmian. Czy to się wszystko nie odbije tym, że będą jakieś zwolnienia w Ubisoft? Nie bo... wydaje mi się, stary. Nie? nie. No. Nie. No, ale wiem, że, że, że, że dużo osób skomentowało ten list, więc ja nie będę tego też ani cytował, ani nic, ale generalnie też odnośnie Outlaws, no to oni sobie zdają sprawę, że ten Outlaws jest, jest poniżej oczekiwań i co jest ciekawe, te oceny pierwsze i te wszystkie pierwsze wrażenia wszystkich tych osób, które miały okazję zobaczyć Atlos na początku były raczej pozytywne. I nie wiem, czy to była kwestia tego, że, że to było ograniczone do powiedzmy pierwszych czterech godzin i później wiesz, kiedy odkrywałeś, że tak naprawdę ta gra nie ma jakiejś takiej większej głowy. No ale stary, przypomnij sobie opinie Star Wars Outlaws na początku. No też były pozytywne. No, no były pozytywne i dopiero później zaczęli ludzie tak mówić o tym, Tak naprawdę w momencie że... jak ta gra wyszła i ludzie zaczęli grać i nagle tak. się okazało, że trzeba zmienić narrację, stary. Tak, no wysłałem ci, ci też komunikat, który pojawił się chyba na polskiej stronie Ubisoftu, więc rozumiem, że to jest taki... E... Wysyłany na cały świat. No nie? Po prostu każdy ma swoją zlokalizowaną wersję, gdzie, gdzie piszą no nie, że yy, tak się zwracają do wszystkich tych graczy Outlos nie, łotry, co prawie miesiąc, od prawie miesiąca przemierzacie zewnętrzne rubieże. A my chcemy jeszcze raz podziękować wam za wsparcie. I tak dalej i tak dalej. W każdym razie obiecują kolejne poprawki. Ma być lepsza optymalizacja, ma być dopracowanie rozgrywki. I no i poprawki w, w systemach walki, w skradaniu się i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które, które zresztą, no, moim zdaniem, to nie jest coś, co byłoby precedensem, gdyby właściwie przebudowali tę grę na tyle, że pewne elementy, poza grafiką, no nie, ale wiesz, zachowania postaci, AI przeciwników, że one by zostały od początku e, zrobione. Tego się nie da zrobić w kilka miesięcy, ale Ubisoft miał kilka gier, które był, spotkały się, no to rozmawialiśmy o tym, For Honor, Rainbow Six Siege, które miały fatalny start, ale po czasie udało się je w cudzysłowie, nie, albo nie w cudzysłowie, naprawić i doprowadzić do poziomu, który jest no, po, więcej niż akceptowalny. Rainbow Six Siege no, stał się jedną tego rodzaju, jedną z gier i sportowych, bardzo popularnych. Ja nie wiem, jak wygląda teraz scena Siege'a, ale mm, nawet późniejsza część ta jest Extraction, nie? bardziej, no też, też była moim zdaniem dobrze przyjęta, nie? No ty grałeś dużo, więc, więc pewnie więcej mógłbyś powiedzieć. Z tego, co tutaj powiedziano, nie, nie obiecano, powiedzmy, za coś uczynienia graczom, którzy kupili tę grę wcześniej, no nie, albo, albo ten. Jedynie zapowiedzieli też, że będzie po prostu kolejny znaczy nie kolejny, tylko pierwszy fabularny dodatek Outlaw's Wildcards, i który już zadebiutuje 21 listopada, więc będą tam jakieś inne rzeczy, które będą dostępne nie wiem, dla graczy co mają tylko podstawkę, czyli jakieś nie wiem, nowe kontrakty, jakieś inne duperaki. ale moim zdaniem ta gra musi przejść totalną przebudowę, żeby Ludzie, którzy... Coś tak. O, kolejny przykład. Nie, nie, go *on* Breakpoint. To, to też nie, nie. była gra, która wyszła. Wszyscy czekali na grę przynajmniej na poziomie Wildlands, a nawet oczekiwali jeszcze lepszej gry. Okazało się, że nowe systemy broni, levelowania i tak dalej, no, nie spasowały graczom totalnie miejsce akcji, ta, wiesz, wyspa była jakimś fragmencikiem tego świata, znaczy wiesz, wielkością, jeśli chodzi o teren, tego, co było w Wildlands, no i musieli na tym wszystkim popracować i yy, no, z tego, co, co, co rozumiem, to już to, to już to dawno zostało naprawione, wprowadzili zupełnie inny system, znaczy można tam zmienić sobie, wrócić, jak coś chce klasycznie grać, ale wiesz, poprawili wszystko, co mogli, żeby doprowadzić ten grę do takiego stanu, żeby ci gracze, którzy grają w Wildlands, Wreszcie się poczuli jak w domu, nie? A nie, że muszą się, że grają w zupełnie jakąś inną grę. Czyli yy, dostałeś znowu chyba tych takich yy, pomocników z AI i tak dalej. Wiesz, progres broni, levelowanie, no to wszystko zostało przebudowane totalnie. Więc Ubisoft ma historię naprawiania gier i nie jest pierwszym studiem, które musi się jakby z tą reputacją negatywną zmierzyć nie poddawać, ale też słuchać. i wiesz, no Ja bym mógł tutaj tych przykładów mieć nawet nie Ubisoftu, nie, no, Halo Games, wszyscy mówią o, o taki najbardziej oczywisty przykład, nie, No Man's Sky. Gra troszeczkę wypchnięta za wcześnie była, nie wiem, jedną dziesiątą tego, co, co obiecywano, a teraz ta gra jest tak rozbudowana, że nie dość, że dostarczono wszystko, co obiecano, co, co zapowiadano, a jeszcze dołożyli tego wiesz, tonę innych, nowych rzeczy, więc to jest w ogóle też przykład tego, że da się naprawić, tylko Ubisoft musi po prostu zejść z tej ścieżki wiesz, takiego takiego bycia nijakim, jeśli chodzi o te światy, nie? Ja bym poszedł w, nawet w zaparcie mało nie? prawdopodobne I, e, i, i powiedział tak, że my jesteśmy święcie przekonani do tego, że ten bohater jest świetny, wiesz, ja, bo ja po prostu nie widzę, wiesz, ja nie widzę takiej obrony, może właśnie dlatego, że ja nie, nie siedzę w tych częściach internetu, gdzie to, gdzie to się pojawia, żeby ktoś z Ubisoftu wyszedł i bronił tych decyzji, które one podejmują. Tylko, tylko wszystko jest takie, e, wiesz, jakby to powiedzieć, korporacyjne, wszystkie te takie listy, te, te, te my wie, wiemy, rozumiemy, staramy się jak możemy, będzie dobrze, zaufajcie nam, dajcie nam trzy miesiące, podjęliśmy decyzję, trudno ma, że, że chcemy, żeby gra była jeszcze bardziej dopracowana, ona jest super teraz, ale będzie jeszcze lepsza, bo my, bo my chcemy. Nie, powinno być tak, że słuchajcie, i może by to zadziałało, może nie, może by jeszcze był większy krzyk, nie wiem, czy można osiągnąć większe dno niż w tym momencie się znajdują. bo oni tam, jeśli chodzi o cenę akcji, to też bardzo polecieli. Ale niech oni pokażą pazur, niech ta gra zaskoczy, niech, niech dopracują te elementy, niech ten świat nie tylko będzie piękną wydmuszką, tylko niech tam to wszystko będzie miało jakieś takie sensowne uzasadnienie, niech ci bohaterowie nie będą po prostu, e, wiesz, tak jak powiedziałeś, no nie, wielkim e, bydlakiem z maczugą, tylko niech to będzie jakaś taka zniuansowana historia tego bohatera, wiesz, obcego w obcym świecie, nie? I tyle. No. Ale to jest mój przydługi rant, no nie? A propos tego, co się... Znaczy ja się jestem z tobą, natomiast nie wierzę, żeby to się, to się tak potoczyło niestety. Bo ze wszystkich studiów, które przetrwały, te, tych wielkich studiów, uważam, że Ubisoft nadal tworzy ciekawe gry, nadal, nadal stara się, yy, wiesz, nie iść, tak jak na przykład, wiesz, no, jak wygląda sprawa z EA, nie? No, EA właściwie to Nie no, jest. EA stary, no jak to? FIFA, nowa FIFA, znaczy w sensie FC25. FC, no właśnie, ale no ty jako specjalista od, od tych piłkarskich, tych gier futbolowych. Znaczy mi się podoba wszystkie. stary, bo ja. Mi się podoba stary. Zagrałem w tą FC25 teraz, bo mam tam wiesz w tym EA playu. Yy... Nie wiem, czy to jest warte 300 zł na premierę. Wydaje mi się, Aha. że nie, że to są że to są kosmetyczne zmiany. Ale, ale wiesz, teraz koszulki się już ruszają nie? i te numery, wiesz, tak falują, jak, jak zawodnicy biegają na meczu. Znaczy, szczerze tak mówiąc, to, Jak się gra z tej kamery takiej telewizyjnej, to tak pewnie tych szczegółów nie widać. No to powtórzę, to robi nie robi no, wrażenia. Nie, no widać. Właśnie mówię, że widać, stary. No, jak, jak, jak grasz. Yy, na tym wideo, to, to pierwsze, co się rzuca, rzuca w oczy w tej nowej Fifie, to jest właśnie to, że te numery na plecach no, falują, stare, że, że te stroje trzepoczą, stare, one tak, wiesz, są animowane, jak w rzeczywistości. A czy trzepoczę piękny język polskich komentatorów? Jest, tak, jest, chociaż domyślnie to mi się zainstalowało bez starej polskiej wersji, więc trochę byłem sfrustrowany, ale niestety nie ma polskiego komentarza w tym nowym trybie Rush, Aha. Który, jest, który zastąpił Woltę. Rozumiem, ale y, czy to są ci sami komentatorzy, którzy byli ostatnio? Tak. Czyli ci nie sami. ma powrotu do Szpakowskiego? Smokowski, Smokowski i, i Laskowski. Jacek. Laskowski. Tak. Laskowski. Jacek no ja bym, Laskowski. Ja bym chciał zobaczyć, ale to rozumiem, że to jest chyba nie może Nie, myślę, że to żebym jest stary mokry bo... sen Damiana. Nie, nie, to się nie stało. Bo, Borek i Szpakowski, tak. Dwie jedynki. Nie, no, Borek, jak się teraz Borek i Szpakowski to w ogóle chyba się nigdy nie spełniło stary w grach. I pamiętam stary, że kiedyś był. E, któryś Pes, nie pamiętam który, tak. ale miał komentarz właśnie Borka i e, Romana Kołtonia chyba. Wtedy. Tak, to był chyba jedyny. jedyny I to tak, był jedyny gra. pes, który był alternatywą dla FIFA, który miał właśnie polski komentarz. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Natomiast FIFA, no to wiadomo, no, Szpakowski-Szaranowicz przez wiele tak, lat. Tak, ja yy, nawet kupiłem jakąś a... starą wersję FIFA, żeby po prostu mieć tak. to, nie? Chyba piętnastkę czy coś takiego. Ale to musiałbyś tak, na Switcha kupić. Ale na bo Switchu... wiesz, bo te, no bo na Switchu stary to do, na kartridżu i to zawsze będzie działać, nie? A, a jak w ten kupisz sposób. Na, wiesz, no na ale to już się chyba albo nie no, jak kupisz na, na, w cyfrze czy, czy, czy na, na, na płycie, no to wiesz. No. A co jest A ci ciekawe, wyłączą, że Szaranowicz tak. chyba nigdy nie komentował, albo jeśli komentował jakiś mecz, to, miał, to chyba to była jakaś totalna rzadkość. On bardziej lekkoatletyka, pewnie Leco NBA. Lekkoatletyka, tak, tak, tak. Ja się też też, też te, te, te uważam, że to jest jakiś taki dziwny był wybór, ale Hmm, ale Szpakowski, tak, no wiesz, legendarne wymawianie nazwisk zagranicznych piłkarzy nie tak, jak się powinno Ale wiesz wymawiać. co, to jest tylko, je, to są, ta hiperpoprawność wymawiania tych nazwisk, tych piłkarzy, to jest taka typowa cecha tych polskich komentatorów. I właśnie tego naszego Matego Borka. Nie no, ja pamiętam, stary, stary to musi... długie... Ryłem Słuchaj, ja, ja pamiętam... Wiesz, wszystkie te... No Ale tak ja pamiętam stary. Przez, przez, słuchaj. Ja pamiętam przez długie lata: Dariusz Szpakowski, yy, bramkarza reprezentacji Anglii, Davida Simana, wymawiał Shiman I to było na początku. I jak w którymś momencie on się zreflektował i zaczął wymawiać Siman. No to wiesz, w mojej głowie nastąpiła jakaś taka konsternacja. Ja mówiłem, co ty gadasz? To mhm. jest Shiman. Tak. A nie żaden Seaman. Tak. Wiesz? A ja tak miałem, wiesz co? Ja, ja chyba, nie wiem, czy gdzieś tej anegdoty nie opowiadałem. Moje pierwsze wejście w Gryotron to były oryginalne e, angielskie audiobooki. Mhm. I ja e, dopiero później, po latach, no nie tam, w, w, jak już czytałem, czy na przykład, nie wiem, oglądałem serial, to mi nie pasowały niektóre imiona to samo. Dlatego, że w sposób, w jaki Martin pisał te, te imiona to, to był taki, że on po prostu brał na imię Peter ale pisał je tak, wiesz, powiedzmy inaczej, ale mm -hmm. generalnie i też czytało się to Peter a w wersji tej audiobookowej, którą czytałem to lektor czytał to Pitaya ja mówię, kurde, ten, to jest Pitaja, a nie Peter, no nie? I, to, i takich było kilka tych nazwisk, no nie? I to mi tak po prostu, to, to miałem to samo, co to, to jest z Shimanem, nie? No, tak, no to czasy. wiesz, no to, to są właśnie takie niuanse no. z naszego życia. No nie, ja trzymam kciuki za Ubisoft, żeby się pozbierał. Ja nie jestem, wiesz, tutaj fanem tańczenia, czy kopania leżącego. Uważam, że są w trudnej sytuacji i uważam, że Ubisoft nie, wielokrotnie dostarczał nam wspaniałych, cudownych gier i, i na pewno nie, nie, nie podoba mi się ta sytuacja, w której jednocześnie no, muszą wiedzieć, że gry, które wydają, które są jakby niedokończone, wypnięte, e, są tylko ładnymi wydmuszkami bez, bez bez ale wiesz, tylko nie, nie powinny to... się znaleźć, yy, wiesz... Tylko, to, tylko z... mi się przydarzy. wydaje, że to, to, to nie o to chodzi, że one są nie, nieskończone, czy są wydmuszkami. Tylko mi się wydaje, że to jest tak naprawdę kwestia właśnie takiego schlebiania tym trendom. Yy... No to też, ale to jest taki inny aspekt tego, wiesz, bo... Wiesz, takim mi... medialnym, nie? Że to, to jest takie wszystko... Wszystko jest takie, tak jak mówisz, takie spłaszczone. Takie, wiesz, takie... No wyprane z kolorów stary tak naprawdę takie to ta... wiesz, wszystko musi być takie obojętne, bo nie możesz zrobić tego yy, yy, jakby w tą stronę czy w tamtą stronę, tylko musisz to wszystko musi być takie, że się wszystkim będzie podobać no jak się coś, ja pamiętam swego czasu stary był taki kurde, pamiętam ale nie pamiętam, bo nie pamiętam jak się nazywał Nasz Dzień taka gazeta była to Agora zdaje się to wydawała no nie wiem, nie, nie czytałem. No, no nie, nie pamiętam, stary, jak to się nazywało do końca. I, I ta gazeta, stary, upadła po pół roku, nie? Ale jakby koncept na tą gazetę był właśnie taki, jak, jak, jak dzisiaj na, na gry Ubisoftu. Czyli to musi być gazeta, która będzie się podobała profesorowi i pani, nie obrażając nikogo, i pani sprzątaczce. Czyli takie, A moim zrozwiązaniem mama... jest taki, że, że... Tylko że taka, nie... wiesz, taka, taka mamałyga dla wszystkich. No, nie ma czegoś takiego. No. Hmm. Albo, albo jesteś jakiś, albo po prostu to jest jakiś totalny shit, nie? Czy znaczy rozwiązaniem nikt nie chce spojrzeć, tak naprawdę nie? jest to, że tak jak, tak jak to robią na przykład, robiły to, bo ja nie widziałem najnowszych filmów, nie widziałem tego Inside Out 2, nie? ale, ale niech to będzie ten film Super Mario albo te stare filmy Pixara. Robisz film tak, żeby była jedna wersja czytelna dla dziecka slapstickowa, śmieszna, prosta historia. Ale były mrugnięcia okiem dla, dla, dla, dla kogoś, kto potrafi ten podtekst odczytać i też będzie się dobrze bawił, też się zaśmieje, nie? I uważam, że w grach jest na to miejsce. Można tak robić te gry, można robić postacie, które, które takie, takie są. Żyjemy w świecie, stary, kaowców. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz taki film Race. No pamiętam. Po prostu Żyjemy, stary, w świecie kulturalno-oświatowego w cudzysłowie oficera, który po prostu musi nam wszystko tutaj wyjaśnić i wszystko powiedzieć. I no tak. dopóki, dop wiesz, dopóki tak będzie, no to nie będzie miejsca stare dla... Mm -hmm. A przynajmniej właśnie inaczej. Chyba, że będziemy obserwowali takie rozwarstwienie, czyli z jednej strony będziemy obserwowali właśnie te kumbaya spod znaku Ubisoftu, Electronic Arts, Microsoftu, być może nawet Sony. Tych wszystkich dużych, wielkich producentów, którzy będą musieli schlebiać tym, powiedzmy, wszystkim gustom. A z drugiej strony będziemy obserwowali właśnie takie produkcje mniejsze, może z mniejszym budżetem, robione przez mniejsze studia, takie jak właśnie Space Marine 2, które właśnie nie będą musiały nikomu, wiesz, które będą mogły być jakieś wiesz, które będą właśnie mogły być jakieś. Yy, I myślę, że to będzie się rozwarstwiało, nie? I, i w którymś, oczywiście w którymś momencie te, te wielkie studia stwierdzą, że bardziej się biznesowo opłaca być jakimś niż mamałyką dla wszystkich, nie? No bo nie ma czegoś takiego jak mamałyka dla wszystkich. Więc albo będziesz taki, albo będziesz owaki, nie? Albo będziesz po prostu liczył straty i przepraszał graczy, że nie dowiozłeś. Yy, hmm. Więc, yy, ale tak, tak mi się wydaje, że, że, że, że, mi się, że na, teraz jesteśmy w etapie przededniu, właśnie tego. Wielkiego czyszczenia, tego katarzisu. Możliwe. Gdzie, możliwe. gdzie yy, nagle być może to jest kwestia naszej bańki, że grupa oburzenia przerzuciła się na drugą słowo, stronę. Stary. Ale wiesz, katarzis to jest złe słowo. Bo czy z oczyszczenia, bo moim zdaniem nie nie, że... ale to jest Chodzi złe to, słowo, ludzie, nie nie ludzie to jest nie, nie, Damian, to słowo nie nie złe słowo, nie Bo starożytny nie który szedł y, w trakcie Dionizjów y, obejrzeć y, spektakl, y, tak w uczestnicząc Dionizjów facto w... Kolejnych, w kolejnym kulcie, bo, to, bo nie ma czegoś takiego jak tragedia grecka, że ty idziesz sobie do teatru, tak jak dzisiaj. Tylko to, było, to był element kultu bogów. Tak. Szedł sobie do tego spektaklu, do tego, na, na tą, do tego amfiteatru, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć spektakl. On miał właśnie przeżyć katarzis. On miał właśnie doświadczyć tych różnych emocji. Być skonfrontowanym zobaczyć, poczuć emocjonalnie to przeżyć, że ktoś wypowiada się przeciwko tym wartościom, czy tamtym wartościom. To właśnie było to oczyszczenie. To było właśnie to spotkanie się z tymi emocjami, na które na co dzień nie mógł sobie pozwolić. Jakie to jest stary katarzys? jak ty dzisiaj włączasz Star Wars Outlaws, które jest grą po prostu, grą mamałygą. Znaczy, dlatego ja uważam, że każdy kto nie pamięta albo nie grał w Far Cry A3, powinien zagrać tę grę. Jak to jest, to jest. to jest, Tam jest taka historia w tym wszystkim. Ja nie wiem, czy. czy jak dobrze pamiętasz Far Cry 3 Jak tam się zmienia gra w połowie. Bardzo źle. Tak? Ja to... chyba nawet nie grałem stary, w Far Cry 3. Nie, wiesz, co, Far Cry 3 był tak, taką grą, która zdefiniowała to, jak wyglądały kolejne Far Cry od Ubisoftu bo tak jak wyszedł im ten West, to już w, to w czwórce znowu musieli mieć takiego, wiesz, yy, antagonistę, który jest na krawędzi. No nie chcę tutaj za bardzo zdradzać. Ja, Oczywiście stąd ja, ja jestem, Ja jestem wielkim fanem Far Cry yy, Primala, bo to było dla mnie takie ciekawe przeniesienie w nowy setting, wiesz, taki znowu, tak jak właśnie mówimy, taki klasyczny Ubisoft, wiesz, takie mhm. odkrycie, Zupełnie nowej rzeczywistości. Bo tam te wszystkie Far kraje dobra, tutaj. No tam dlatego kinach, ci się ten, ten awatar podoba. Te lata wrzucać ich na avatar. Dalej, nie? A, a, a Far Cry stary Primal? No dobra, ale to mówisz Far Cry Awatar z perspektywy dzisiejszych, wiesz, dzisiejszej, mm -hmm. dzisiejszej rzeczywistości. Natomiast tak naprawdę wiesz, wtedy nie było żadnego awatara, nie? I wiesz, i jakby to była dla mnie. Jakby to było dla mnie ciekawe. Teraz wyobraź sobie, jakby dzisiaj wyglądał Far Cry. Primal. No. Nie, bo ja nie pamiętam, jak, czy tam w ogóle były jakiekolwiek postacie, które mogły mówić. No, ale nie, no ja wiem, ale stary, wyobraź sobie, jakby dzisiaj, wiesz, abstrahując od tego, czym był fal, fal, fal, Primal, no wyglądałby tam, tak, nie Prime. 20 avatar. lat temu, nie? Ale jakby dzisiaj wyglądał, nie? No może no jak awatar, no. Pewnie Pff, tak. Jeszcze mnie denerwuje też jedna rzecz, że właśnie coraz mniej jest takich, znaczy mniej, nie znaczy tylko, że zobacz, ile jest gier, no niektóre wychodzi, wychodzi, których Mógłbyś się identyfikować, z, z, wiesz, utożsamiać z bohaterem. Ty, jako Polak. Nie, ja nie wiem, że musi być Polak, ale wiesz, o co mi chodzi. No, ni nie, no, ja nie rozumiem, tylko wiesz, tylko, ale ale, są, ale tylko wiesz, ja zakładam, że są jacyś ludzie, którzy się identyfikują z tą czy inną postacią ze Star Wars Outlaws, nie? Wie, Nie no i świetnie, tylko to, Kraju chodzi mi o to, że na przykład w Far Kraju miałeś To jest takie pytanie z tezą, natomiast wiesz, tak naprawdę, stary, kwestia jest tego rodzaju, czy ty chcesz grać w gry tak jak ten starożytny Grek, który szedł do teatru, żeby właśnie przeżyć jakiś katarzis, żeby katarzis, czyli doświadczyć tych skrajnych emocji. Zobaczyć w ogóle siebie, w, wiesz, zobaczyć kogoś, kto, kogoś, kto po prostu beszta, yy, yy, w, w święte prawa. Yy, czy ty chcesz pójść do tego przysłowiowego amfiteatru, żeby zobaczyć wow, zajebiście, ja wszyscy tańczymy w kółko i zaraz będziemy się bawić wesoło, bo jest super. Oczywiście znaczy, co, no, gry mają tę siłę, że Mogą. No ja rozumiem, Kumba ja I to, I to, okay. i to. Nie, Spokojnie. że mogą, mogą ja bym robić wolał właśnie to, że mogą mieć fantastyczną, interesującą fabułę, a jednocześnie mogą mieć też interesującą mechanikę. Tylko gier nie da się tak łatwo zdefiniować, czy wrzucić do jakiegoś jednego worka, powiedzieć, że to są właśnie takie gry, które chciał Dlatego, że po prostu gatunków jest tyle, typów jest gier jest tyle. No dobrze, że, no ale, ale że nimi ale nie da się. Nie, no, Ale to miałeś tragedię, miałeś komedię, miałeś wszystko stare, wiesz, Ta. w starożytności. Nie? To jakby to, to, to, nie o to chodzi, wiesz. To, to, to, to wydaje znaczy, mi się ja uważam, do domu, że, że, że dobra do punktu gra wyjścia, musi no, mieć no, moim zdaniem, to, nie, to, i, to nie jest kwestia tego, historię. że masz wiele gatunków, tylko to jest pytanie, czy chcesz oglądać gatunki, które są po prostu spłaszczone, spłycone i pozbawione czegokolwiek, czy chcesz oglądać gatunki, które są właśnie ciekawe, no i, interesujące. I, no i właśnie gracze teraz głosują portfelem, głosują e, kupując te gry, które ich interesują, no i i zobaczmy. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co przyniesie 2025 rok, bo uważam, że on będzie takim y, kluczowym rokiem. To będzie kluczowy rok zmian, bo y, mam nadzieję, że wyjdzie wtedy GTA 6. Mam nadzieję, że wyjdą właśnie, że wyjdzie Gosof y, y, JTI, że, że wyjdzie kilka gier, które po prostu sprawi, że znowu no nie będziemy mieć problem. Wiesz, z wyborem gry roku, dlatego że wszystkie te gry okażą się być absolutnie genialne i na poziomie artystycznym. Mówisz w tym roku czy później? Znaczy w tym 2025, nie? Nie, nie no. wydaje mi się, że tak będzie. Będzie tak samo jak teraz. Będzie parę gier dobrych, parę gier słabych. Korporacje znowu zrobią gry, które będą, wiesz, takim hamburgerem popkulturowym i tyle. No zobaczymy. Nie ma już tej ikry, wiesz, nie ma już tego takiego, hmm. czy znaczy jedyna, tak naprawdę jedyna nadzieja jest w Rockstarzy i ewentualnie w jakichś japońskich deweloperach, że, że ktoś będzie w stanie, wiesz, tam, albo w ruskich deweloperach, że ktoś będzie w stanie po prostu, wiesz, coś, ten kij w szprychy Widzisz, wsadzić, je, je, nie? I No dokładnie, ale powiem, że tego rockstar, tego rockstar, Rockstar, wszystkie te rzeczy, które dzisiaj by się określało, o Jezu, to jest woke, o znowu wrzucili te wszystkie rzeczy takie, oni to wszystko mieli, ale to wszystko było Niesamowicie zaprezentowane. No przecież ballada o Gaytonim. No, czy ktokolwiek, czy no Nie, ktokolwiek ale to nie no ale wiesz, o, no stary, grze, no, o tym dodatku. Znowu ćwiczenie, stary ćwiczenie intelektualne dla naszych słuchaczy. Jak by wyglądała ballada Gaytoni, gdyby była zrobiona dzisiaj przez Ubisoft? Nie wyglądałaby, bo nikt by nie zrobił. No, nie, no gry. wyglądałaby jakoś, nie? No tylko pytanie, jak? No to niech każdy znaczy, sobie odpowie sam, jest... jak by wyglądała. Znaczy, masz przykład tego, jak wyglądałyby gry GTA, gdyby robiło Ubisoft? bo masz Watch Dogsy, nie? No. Więc. No, w no, które no, no, nie grałem w żadne Watch Dogsy, no ale okej. Okay, no no, zagraj, tak... Wyszły trzy części. Szkoda więc mi pieniędzy. Masz, masz, masz, wiesz, sporo do nadrobienia. Ja Ci powiem tylko tyle, że, że to są bardzo ładne gry mają świetne pomysły. Te, są te inwazje, na przykład, które na przykład są w solsach, nie. Jest wiele rzeczy super, no ale ten świat nie ma takiego. Znaczy, te postacie, wiesz, to to wszystko nie ma takiego zęba, nie ma tego takiego charakteru, nie ma. Nie, nie ma takiego pióra. Mimo, że tam są świetne rzeczy. no, Wiesz, motywy z parodią. Yy, no, nie chcę tutaj wchodzić w pewne rzeczy. Znaczy, nie? Wiesz, ale to, co ja nie jest... chcę wchodzić, stary, w Watch -y, ale powiem tak, jak, jak już powiedziałeś Rockstar, nie? Stary, w Dead Red Dead Redemption 2 nie ma kompromisów, stary. Grasz nie sobie właśnie. spokojnie w grę i nagle jest scena, jak koleś dyma jakąś laskę gdzieś na stole, stary, w, w tym, nie? Jakby nikt się nie zastanawia nad tym, co by było, gdyby, i kto by się poczuł obrażony i tak dalej. Tylko po prostu hmm. to jest w służbie jakiejś opowieści, jakiejś historii, jakiejś tak. kreacji postaci. Ma zaszokować, jakieś, ale tak w jakieś mówisz, wizji. w, tej, w tej historii. Wiesz, to też pokazuje tutaj tego rewolucjonistę, bo to było zdaje się w, już nie wiem, czy to było, To chyba było w jedynce nawet. Wiesz, i, i, i pokazuje tego rewolucjonistę z innej perspektywy. I wiesz, i wydaje mi się, stare, że. Ubisoft nie jest do tego zdolny, no z całym szacunkiem. Być może zrobi fajną grę, w którą się fajnie będzie grał, ale to był gra... do tego zdolny, ale ostatnie decyzje, nie chodzi o, o nie, nie, elementy nigdy. fabularne Ubisoft w grach... nigdy. Przykro mi, stary, tak. ale Ubisoft nigdy nie byłby do tego zdolny, tak samo jak nigdy by do tego nie był zdolny Microsoft, ani podejrzewam, że Electronic Arts. Znaczy ja uważam, że i Electronic Arts i, i, i, i wczesny Ubisoft, no kurczę, no jest, znaczy, Nie chcę już teraz, bo, to, bo bym kolejnymi przykładami mógłbym przyciągnąć. No dobra, wiesz, Electronic dyskusja. Arts, jak sobie pomyślę o Red Alert 2 i, i Tani, no to okej. Okay. To może jeszcze... Ale Mass efekty, jest. no już choćby, no wiesz, pierwszy, drugi Mass efekt nie? No przecież yy, nawet jak zrobili teraz yy, wiesz, no, te remastery, no nie no nie mogli za, nie no, za okay. bardzo tyle rzeczy No to podmieniać. mówię, Electronic Arts, nie no, to mówię, Electronic Arts, okej, okay, ale Ubisoft, nie sądzę. No okej. Okay, nie sądzę. Niedobre. Proponuję kończyć tym optymistycznym albo raczej pesymistycznym akcentem. No dobrze, to wiesz co już u... Powiedz tak, mnóstwo ciekawych wątków. Nie, nie starczyło nam w nic. niestety, nie staczyło nam nic czasu, żeby opowiadać, co ostatnio graliśmy, ale to dzięki temu może szybciutko właśnie za tydzień już nagramy odcinek i wtedy będziemy rozmawiać tylko o tym, co ostatnio graliśmy. Bo e, ja właściwie ciągle w to samo. Nie, nie wiem, co w tydzień już ugrałeś, ale. Niech to będzie taką słodką tajemnicą, zostawimy nie, to na Nie będę właśnie następuje. mówił, żeby nie, nie, nie naciągać się na żadną dodatkową dyskusję, bo jest tak. już późno, więc kończmy. Tak. Ja y, jeszcze raz naszych drogich y, słuchaczy przestrzegam przed y, nadinterpretowaniem tego, co mówimy. Nam naprawdę zależy na tym, żeby po prostu nasze, nasze jedno z ulubionych hobby no, miało nadal gry które będą no, interesujące nie tylko pod względem właśnie fabularnym, ale też mechanicznym będą dopracowane i czasami faktycznie news taki, że gra będzie opóźniona o kolejne miesiące. Przyjmijmy to jako dobrą monetę, że, że Ubisoft y, słyszy te głosy, które docierają do tego, potrafi odsiać te, które są tylko po prostu takim pustym oburzeniem od tej takiej krytyki, oddzielić tą krytykę konstruktywną, z której da się jednak faktycznie wyciągnąć wnioski, jak poprawić pewne elementy gry, bo przecież tak naprawdę oprócz nich, nikt tej gry nie widział, oprócz tych fragmentów, więc wszystkie te oceny, które widzieliśmy w internecie, no po prostu są z niczego, więc dajmy temu Ubisoftowi szansę i ja wiem, już, że przecież zagrasz tego Shadows. No to, to, jest, to, to jest... Nie, nie sądzę. Murbaton. Ja uważam, że, że twoja miłość do Może jak będzie na promocji, tego... to tak, ale... No w abonamencie, nie? W tym takim Ubisoft Plus, nie? Ale ja Dzień? już nie mam Xboxa, stary, żeby grać w Ubisoft Plus. No tak, tak. Może wtedy wejdzie wersja na PlayStation 5 Pro. Jak będzie na Z... PlayStation 5 Ubisoft Plus, to jak najbardziej. Jak będzie... Jak nie będzie, no to nie. No. Na pewno nie zapłacę stary 300 zł za tą grę. To jest w ogóle stare. Nie absolutne nieporozumienie. Dziękuję Ci jeszcze raz za. Dziękuję również. Żywą, Pozdrawiam. Interesującą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich Polaków. I Polki. I Pol <grym> Trzeba podkreślić. Kochamy was najbardziej na świecie. Pamiętajcie, żeby subskrybować Fantasmagi. Lajkujcie, komentujcie. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć.